Witajcie, moi drodzy, w ósmym odcinku podcastu Złoty Tron, w ósmym odcinku na ósmą edycję Warhammera 40 tysięcy. Witam Was Zygmunt, Vincent, Szwagier. i to wszystko na strzech i ósma edycja. Na sam początek oczywiście zwyczajowo nasza, nasza agenda wygląda następująco. Omówimy sobie to, co działo się u nas na naszych stołach malarskich, naszych pracowniach. Zacznijmy chyba od najbardziej, zacznijmy chyba od, od najbardziej zapracowanej osoby, czyli od szwagra. Co tam u Ciebie się działo? O, no Trochę się działo. <śmiech> Malowanie dewasatorów zakupionych w podróży poślubnej. Zostało mi już tylko dwóch do pomalowania, z czego jeden jest już dosyć zaawansowany. Zacząłem primarisów z nowego pudełka. Mm -hmm. Jeden jest pomalowany, drugi jest w trakcie malowania. Zrobiłem ćwiartkę stołu. Okay, tak, pracuję e, na swoim stole. No. Pracuję bardzo powoli nad stołem. Prace zostały przerwane bezdusznie remontem w mieszkaniu, więc na razie sobie tam nic przy tym za bardzo nie porobię, bo po prostu nie ma miejsca na to. W jednym pokoju z żoną teraz mieszkamy, reszta jest w remoncie ale jedna ćwiartka, czyli tam 2 na 2 2 na dwie stopy mm -hmm. 60 na 60 cm jest gotowa praktycznie myślę, że wrzucę z Igiemu zdjęcie żeby, mm -hmm. żeby, żeby wrzucił tutaj do tego do podcastu Dewasatorzy stoły, co jeszcze? Modele do Armagedonu malowałem, bo zaczęliśmy naszą kampanię w Shadow War Armagedon tak rozgrywać i sobie rekrutowałem kolejnych chaosników w, w miarę upływu kampanii także jest już ich siedmiu albo ośmiu obecnie eee, i to chyba tyle, tak naprawdę. A, ja zacząłem malować e, demon prince'a, którego dostałem od szwagra za e, pewną przysługę. Nikt nie znajdzie ciała, nie martwcie eee, tak Zacząłem na Tak na serio po prostu był świadkiem na moim ślubie. A... Dostałem Demon Prince'a, jest już skończony tak w nie wiem, 85%, skrzydła, które mu docelowo chcę dokleić, chwilowo są nawet nie zapodkładowane, bo starczyło mi magnesików, żeby mu dokleić do pleców, natomiast zabrakło mi chyba dwóch czy trzech magnesów, żeby dokończyć skrzydła, więc dopóki nie dokupię tych magnesów, to nie będę ich podkładował, chcę je spasować najpierw dobrze z, z plecami. W zależności od tego, jak szybko y, Zygi wrzuci ten odcinek, albo dostaniecie zdjęcie prawie, że skończonego, albo dostaniecie zdjęcie już ostatecznie skończonego, bo zamierzam go w tym tygodniu pocisnąć. już pocisnąć i dokończyć. Y, highlightów runfangiem jest na nim na szczęście bardzo, bardzo mało, bo ma, <śmiech> dużo, ma dużo cielistych elementów, a mało takich pancernych elementów. Highlight runfangiem. <śmiech> Trigger. A, tak... a poza tym udało mi się udało mi się skleić dwóch gości w zbroi Mark 3, jednego praktycznie skończyłem o, ostatnio pamiętam na którymś na którymś z twoich tych streamów. streamów rozmawialiście na temat jak ludzie malują czy w kawałkach, czy w całości, mhm. ja zazwyczaj maluję z wyklaków w taki sposób, że sklejam ich do podstawki nogi, tu głowę, w zależności od mhm. tego, czy chcę nad nią troszeczkę więcej popracować, czy nie, to albo ją wklejam, albo nie. Jak jest taki zwykły, zwyklak, to zazwyczaj wklejam i plecak i maluję w taki sposób i dopiero później osobno pracuję mhm. nad ręką i drugą ręką, która zazwyczaj trzyma jakąś broń. Sklejam te trzy elementy, mam gotowy model. Więc zrobimy jakby ten pierwszy krok yy, głowa, plecy, boże, plecak, tułów, nogi, podstawka, to jest skończone i tylko czeka, masz na ziemię, żeby zrobić mu bolter z rączką trzymającą, ten bolter i na I to tyle. Czyli szwagier, chciałeś powiedzieć, że Demon Prince'em uciszyłaś świadka. Tak. <grafy> tak. Ja to... tak. Zapomniłem się sobie jego cisza. Um, jeśli chodzi o mnie, to okres był dosyć um, mało pracowity, ponieważ niewiele modeli udało mi się pomalować w ostatnim okresie. Tak, tak sobie myślę, tak patrzę po półkach i że niewiele mi się udało, ale dużo rzeczy zrobiłem. Na przykład, zmontowałem wszystkich prymarysów dla sklepowej armii i zacząłem nałożyć na nich kolory podstawowe. Niestety z tego wzięła się dalsza praca, a mianowicie myje. w myciu są właśnie dwa zestawy taktyczne. Naszych Crimson Fistów, które będą w naszej armii klubowej po prostu, która będzie taka do wynajęcia, jak ktoś przyjdzie i chce sobie zabrać. W sklepie tak żeby wszyscy wiedzieli o co chodzi. Nie masz sklepu, to jest zaprzyjaźniony tak, sklep, tak tak, tak, tak, tak. przy którym działa klub Maruder i mm -hmm. ten klub ma armię klubową, taką już dosyć pomalowaną chyba wieki temu. Wieki... E one w różny, Crimson Fist. Tak, różne. Crimson Fist i tam są trzy etapy malowania. jedne bardzo stare, najlepsze, gdzie malował naprawdę osoba, która się do tego przełożyła, czyli e, przemek chyba z Fix Factory. E, właśnie on, no, zawodowy malarz. E, I reszta była pomalowana przez jakichś tam amatorów i po prostu każdy z wyglądał inaczej, więc będę się starał dociągnąć jakoś poziom do jego poziomu sprzed kilku lat, więc <śmiech> może no, mi się uda. No ale do tego oczywiście było dużo malowania kontenerów, które też otrzymałem od szwagra za pewną przysługę. <śmiech> I i malowanie kontenerów, które udało mi się wygrać na turnieju, który był w zeszły weekend, czy w ten weekend właściwie, od się treściach manewrach wygrałem tam na, na takiej jak to się nazywa? Loterii. Eee, cztery kontenery od Black grom Studio. Zdjęcia zobaczycie sobie na tutaj. No i oczywiście wcześniej wrzucałem zdjęcia na, e, na, na fanpage'u. A jeszcze, jeszcze. Pracowałem nad. Odficowywałem. Jak to Witek się śmiał. Zawsze do, Domalowałem szczegóły na swoich kolesiach z mojej bandy e, Armagedonowej. Niestety mam ten problem w porównaniu do chłopaków, że w mojej bandzie jest 13 modeli teraz, a nie 5. <śmiech> Więc tam 6. Więc to jest trochę challenge jakiś. No ale, ale maluję się i. W ten sposób chcę po prostu sobie trochę modele i pomalować z mojej normalnej armii 40. -kowej. No, także to wszystko z naszych warsztatów. Zanim przejdziemy do już ostatecznie znaczy do tematu, numeru, przejrzymy sobie oczywiście White Warfa i wszystkie nowości. Także zapraszamy za chwilę. Ok, co z nowości? Eee, zaczniemy tak trochę niestandardowo od yy, nowości z Forge'a. I e, do Blood Bowl'a ukazało się boisko dedykowane dla orków, e, taka matka z okiem, szczerze powiedziawszy to na pierwszy rzut oka myślałem, że to jest chaosowe boisko, wiadomo motyw oka jest dosyć ten, ale jest drużyna Ga The, Eyes, The I, tak Tak, wykute, wykute oko i mają takie fajne boisko. Poza tym, yy, pojawił się taki Upgrade Pack, o którym chyba już wspomniałem w zeszłym odcinku, ale w tym momencie możecie go sobie obejrzeć na stronie Forge'a i, i tutaj postaram się, żeby Ziggy wrzucił zdjęcie. Upgrade Pack do drużyny Orków, która zamienia się w The Orkland Raiders. Tak, spół z Oakland Raiders. Yy, co prawda w innej kolorystyce, no ale można sobie yy, tam podpisać tą drużynę Orków, jeżeli mamy taki kaprys. Dalej. A pojawił się już niesławny Thunderhawk, nowa odsłona Thunderhawka w żywicy, nie w plastiku, jak tak, trollowali nas goście z Warhammer Community. A przepraszam bardzo, oni nie teasowali, oni nic nie mówili, oni po prostu pokazali pudełko znowu, trollowali, no. nowy plastikowy Thunderhawk. Tak, no wyszedł, wyszedł nowy Thunder Hawk, tak, z lekko zmienionym kokpitem, paroma tam detalami, natomiast yy, no nie w plastiku. I dalej, jeżeli chodzi o Herezję chorusa, będziemy mieli, dywagowaliśmy ostatnio, czy Herezja pójdzie w ósmą, w ósmą edycję, czy zostaje w siódmej, stwierdziłem, że zostaje, zostanie w siódmej przynajmniej do następnego buka, czyli gdzieś podejrzewam, że do 2018 roku. I wydają nową książeczkę z serii tych czerwonych książeczek kompilacyjnych, że wychodzą zbiorcze zasady dla Age of Darkness. Horus Heresy Age of Darkness rulebook. I to podejrzewam, że po prostu ma zastąpić ten rulebook siódme który już został praktycznie wycofany. I, mm -hmm. I w Herezji poza tym, jak mamy special rules siódmej, typu tam hatred i tak dalej, to w Herezji pojawiło się kilka dodatkowych zasad, typu na przykład, nie wiem, na of Precision, których nie było w rulebooku i on ma zawierać właśnie te rzeczy. Nie ma zawierać natomiast żadnych wpisów odnośnie jednostek, czyli nie będzie tak, że to jest taktyczny skład i on kosztuje tyle i tyle punktów, tylko będą zasady specjalne, zasady co do, co do gry, co do misji, yy, Ally Matrix i, i w sumie tyle. Poza tym zatizowali też Nowy wariant czołgu Sicaria. To jest ten czołg, taki z wysuniętymi do przodu gąsienicami i podwójnym takim autokanonem. Ty, <śmiech> tym razem, trochę da, tym razem ma wyjść z podwójnym takim działkiem plazmowym, który które mogliśmy bardzo podobne ma ten taki Dreadnought, który wygląda jak nie z tego uniwersum. Dreadeo się chyba nazywa, on jest heavy support slotem, i to są takie sprzężone dwa działa plazmowe. Yy, I ostatni news, który troszeczkę nam powiąże 30 z 40, Forge wypuszcza nam Imperial Armor yy, do każdej fakcji, do Xenosów, do, do Imperium, do Chaosu, żebyśmy mogli pograć Forgeowymi modelami w 40k. Tak? Ale to już nie będzie Xenos 1, Xenos 2, tylko po to prostu to Xenos, nie? Tak, jest, jest, to, jest to wszystkie, są tak, cztery tak, buki, które wyszły i wszystkie modele, jakie do tej pory zostały wypuszczone, tak, dostają, tak. dostają mhm. zasady, więc jakbyśmy chcieli sobie, nie wiem, zagrać e, re, chaosowym River Titanem, albo skorpionem albo czymś takim, albo Sicarianem, albo na przykład jakby szwagier chciał do swoich e, ultramarinesów wziąć Lewiatan Drednota, mhm. to znajdziemy właśnie zasady e, w tych książkach. Aha, są cztery, jeden jest militarum czyli tak jak e, tak. Em, em, em, Empire One, i, tak. I, i, Imperium jeden? Tak. nie dwójka, Dwójka. Jeden dwójka jeden jest, jest Forces of Adeptus Astartes, czyli Imperium jedynka. E, forces of Chaos, czyli Index Chaos i Index Xenos, czyli tak jak Xenos, jedynka i dwójka. Tak? tak, tam są Tao, Oj, Dark o darze i tak dalej. Jedna książka mniej po prostu, no mm -hmm. tak to poza tym ten sam podział. Nie? No, także bardzo fajnie. Widać, że fajnie, że od razu zareagowali na tą potrzebę y, po prostu forge modeli, y, używanie forżorowych modeli w, w 8 edycji, no bo tak znaczy, to naprawdę. są miejsca na świecie, zwłaszcza UK, gdzie używanie modeli forżowych w normalnych grach 40 jest na porządku dziennym po prostu to, to się używa? No się, tam jest bardziej to jest dostępne, bo jest totalne dla nich po prostu, tak? To jest to no, nadal droga oni, zabawa. I oni nie płacą sła. Nie płacimy, ale, ale, ale Amerykanie na przykład. Ale nawet... To jest wielki rynek, tam 40 jest popularna, ale Forge tam jest mało popularny, przez to, że czasami drugi, drugie tyle muszą zapłacić za to. Mhm. Ale dlatego też tam powstaje du dużo takich filmów jak Cast, czy jakieś tam e, Millennium czy jak to tam się nazywają. W każdym razie, tak tak jak mówiłeś, jest dużo, dużo ludzi, którzy gra w to wam i jest... Zawsze mnie to irytowało, jak ktoś mi wysuwa argument, bo Forge World to jest pay to win. No tak, jak sobie wezmę Predatora z działem plazmowym, zamiast autokanona, to jestem strasnym cheesemongerem. Natomiast jak ty bierzesz trzy Riptidy, to to, no nie to nie jest, jest pay to, win. to no wcale no. nie jest pay to win. Poza tym trzeba być zajebistym generałem, żeby grać trzema Riptidami, stawiasz się na końcu stołu i napierdalasz. No, no trochę, też <śmiech> ja się do końca, też ja nie do końca, no bo... Ale, bo tak, zostawmy go szkarzałem na kiedy idzie. Nie? nie, nie, chodzi mi o to, że tak. Argument na zasadzie, że na przykład, bo organizator turnieju ma do, wtedy do ogarnięcia jeszcze dodatkowe książki, to rozumiem. tak? Mm -hmm. Ewentualnie chyba, że mu zapewnisz jakieś zasady, że chcesz tak. przyjść z tym, i on ci zaakceptuje to. To spoko. Natomiast y, tych wszystkich żali, typu, no bo jak ty sobie kupisz coś tam z Forge'a, to jakiegoś tam piętnastolatka na to nie stać. No, proszę Cię, w, w mecie 7 gdzie były formacje, gdzie praktycznie rzecz biorąc, żeby dostać dobre zasady, to trzeba było tych modeli natrzaskać 8 tysięcy, to argument pay to win nie ma żadnego, żadnej siły. Ale to zawsze tak jest. Zawsze będziesz miał ludzi, którzy potrafią grać nie wiem, w golfa patykiem i będziesz miał koleśów, którzy muszą żeby zagrać w golfa muszą mieć sprzęt za kilkanaście tysięcy złotych. to Zawsze będzie i zawsze tak było i, i, i czy to czterdziestka, czy to jakikolwiek inne hobby, tak będzie. Po prostu nie uważam, żeby modele akurat tutaj wygrywały grę. Po prostu są fajniejsze. Bo mówmy się, może inaczej, one są nawet nie fajniejsze przez to, że są fajniejsze, to są fajniejsze bo to, są rzadsze i ich nie widać. Bo na przykład, ty, jak powiesz, że masz, nie wiem, nie wiem 6 Reptilów, to nie robi to na jakim wrażenia. Bo możesz sobie iść do sklepu, zamówić 6 Reptilów i za dwa tygodnie przyjdzie ci ze mną, tak? Ale jak powiesz, że masz jednego River Titana, który jest Forge no to już chyba wszyscy robi wrażenie, bo każdy chce go przyjść, zobaczyć, dotknąć. Nie, na pewnie. Po prostu. Także. Fajnie, że ogarnęli to i, i, i fajnie, że Ford World jest na 8 edycji i będzie można spokojnie z tego korzystać. To mnie bardzo cieszy. Jeszcze by warto było zwrócić uwagę na jedną nowość z GW, nie hmm. z FW. To są Sektor Imperialis Objectives. Nowy, nowy zestaw obiektywów kosztuje no, tyle co pudełko piechoty, 100 złotych powiedzmy. I tu są takie fajne, fajne modele. Mamy komputer, właściwie kogitator czterdziestkowy, mamy stół chirurgiczny z serwitorem, chirurgiem. Jakąś taką wielką bombę zegarową. Jest taka kapsuła przeszklona z tyranidem. Właściwie to jest głowa i kręgosłup Jean Stillera. Tak, jakby zawieszony był w jakiejś formalinie czy czymś takim. Świetnie to wygląda. Jakieś tam skrzynie z amunicją. I coś, co mi się osobiście bardzo podoba, to jest kapsuła ratunkowa, jednoosobowa, która wygląda troszkę jak taki młodszy brat Dropoda bo elementy designowe ma bardzo y, podobne. I podobno idealnie tam pasuje model Princepsa z Tytana. Forgeby, Ten tak stojący lepas. taki. Tak, żeby w, w środek wsadzić jako tam pasażera tej mm -hmm. kapsuły. I to też może być obiektyw, że właśnie tam. Ty masz, tego, masz z tego, z y, Battle of Macrack, masz Mam masz tego pilota. pilota. Tak, tak, mm -hmm. tak. Też by się Też by to można było jako obiektyw jakiś tam użyć. Jak najbardziej. Bradbourne rzeczy, żeśmy sobie omówili, ósmą edycji zostawiamy sobie na później. Mm -hmm. Skermisz, Warhammer Age of Sigmar skermisz się tak. pojawił, pojawiły się zasady, y, tam, czyli po prostu rozgrywka. Y, no, tak jak sama wskazuje, Age of Sigmar skermisz. Po prostu gramy w, w Age of Sigmar z mniejszą modeli i każdy model działa jako swój niezależny. Taki trochę kilting dla Sigmar. Dokładnie, dokładnie, Dokładnie to jest to. I po, pojawiła się z tym też y, ta mata y, y, Sigmarowa. Którą tutaj widać na stronie, nie wiem, której. Taki obrzyżony tej... teren. Jakby. Tak obśnieżony. I podobnie że gdzieś tutaj wyczytałem, że ona była użyta w jakimś Porcie, czy teren ktoś tak zrobił, i tak się mi się że zrobili z tego matek po prostu. Ale nie wiem, czytałem zaspane, więc możliwe, że coś zrozumiałem. Przechodzą też oczywiście przez różne nowości w świecie gier komputerowych. Tam mamy Dark Future jakąś ścigałkę ze strzelaniem w świecie niby to 40, niby to jakimś tam takim Dark Age. Takie coś Wiesz co? To, było... to chyba była taka specialist game, bardzo stylizowana na Mad Maxa, że się takimi gangami tak, tak walczyło, też. tylko że to było... Walczyło się w pojazdach. o Jak mm. graliście kiedyś w... Interstate 76? W... Scrap Metal to się nazywała taka gierka, albo jak graliście... W... Destruction Derby. Tak, tylko jakbyś miał zamontowany karabin No to Interstate 76 takie było. Phoenix Rising, jeszcze taka stara gierka była też z karkomatem, Albo ten, ta nowa odsłona Mad Maxa komputerowa, no. też w podobnym klimacie. Która zresztą, wie, jest za 40 złotych no, teraz tak. to to jest Wiesz co, za 40 zł akurat tą gierkę się opłaca kupić. Za 140 i zdecydowanie nie. Słowier, e, książki, też mówić coś o książkach? Tak, tak, z czarnej biblioteki <coughs> pojawia się książka Wspominaliśmy chyba o niej mm -hmm. na podcaście. To jest pierwsza książka, która też pchała były dalej. Wiemy co się dzieje po Gathering Storm 3. Ona się bardzo mocno wpisuje w ósmą edycję Warhammera. Ma tytuł Mroczne Imperium, proszę nie mylić ze świetnym komiksem z jednych wojen, który wyszedł w Polsce 20 albo 21 lat temu. Mm -hmm. 90 jakoś, no? 96 albo 7 i wtedy go kupowałem. Eee, tylko to nie jest Dark Empire, tylko Dark Imperium jak to jest mówione w High Gothicu. Oczywiście skupia się tu na Ultramarinsach. Jest Gulliman, jest Kalgar. Są nowi Primaris Space Marines. Dowiadujemy się jaką rolę odgrywali. Akcja książki w większości dzieje się już ponad, dobre ponad 100 lat po wprowadzeniu ich do walki. Ale mamy też retrospekcję z czasów herezji Horusa. Właściwie nie herezji, tylko po herezji. Już z The Great Scuring, tak, czyli Wielkie Czyszczenie które Imperium zrobiło jako kontratak na chaos. I jest scena, jak ginie, w cudzysłowie, ginie Guliman w walce z Fulgrimem. Hmm. Okazuje się, że Fulgrim korzysta z tego, że Guliman, jak wiemy z książki, hmm. która to była, no, no Fear. to była ta książka, gdzie Word robią atak na Kalcie? Tak, chyba no, tak. No, to tam było, że Corferon, czyli tam najwyższy kapłan, no główny przyboczny, Pierwszy kapitał, tak. Zatrutym, Za trutym, ostrzem rani Gullimana w szyję i Gulliman ma taką ranę, która zawsze się tam troszkę patrzy, mimo tego, że on jest primarką, ma super Wolę i tak dalej. I Fulgrim trafia go w tą ranę. I dlatego jakby unieszkodliwia Gulliman. Hmm. Także tak. jest ja, już? już a nie, nie, nie, nie, nie, absolutnie nie. Jeszcze dopiero dzisiaj ją odebrałem, będę ją czytał. Postanowiłem e-booka nie ruszać, żeby sobie nie wsuć niespodzianki przed wersją papierową. Ale no, myślę, że teraz do następnego odcinka przeczytam i troszkę wam streszczę, powiedzmy. Spoko. Stresz. Wyszedł też karmazynowy Król, to jest kolejny tom Herezji. Opowiada o Thousand Sanach. E, powiedz mi, się... to, jest, to jest tom Herezji, czy to jest jedna z tych, bo jest, wychodzi taka seria też w mm, Tak, ale to jest Herezja. Masz tak, na, to jest Herezja. Na mm -hmm, dobra, okej. Okay. Wyszła nowa książka do Sigmara o stronkastach, Nie wiem... No o czym może kiedyś się wkręcę w ten fluff troszkę bardziej. No i dwa, dwa audiobooki i to w gruncie rzeczy. No i poza ósmą edycją to chyba wszystko. Ale ósmą edycja umówił. Po jej cały oddzielny. Dokładnie. O 8 edycji będziemy mówić. Chociaż Zaczęło. może to jest jeszcze dobry motyw przy Newsach Forge'a mogliśmy powiedzieć, że <śmiech> zmarł Alan Bly który mm -hmm. pracował w Forge World, odpowiadał za dużą część i Flafu i zasad yy, tak naprawdę forżowych. Yy, I z tego co opowiadał Aron Demski bowden z którym bardzo dobrze się znali, yy, wiele najlepszych elementów, które wychodziły z Forge'a i, i Flafu i zasad, to były właśnie od Alana. Także no, dziękujemy Alanowi za to, co zrobił. Szkoda, że w tak młodym wieku odszedł. Oby nie, nie poszli w jego ślady. Czyli... I <śmiech> ostatnią yy, pracę, którą będziemy mogli, jeżeli chodzi o zasady, oglądać, chyba że tam, nie wiem, wyciągną jakieś jego pomysły z szuflady czy coś w tym stylu, to będzie ósma część, ósma czarna książka do herezji Horusa, czyli Angelos. To jest, z tego co wiem, ostatnia praca, przy jakiej tam dłubał. Zresztą odpowiadał na pytania odnośnie tej książki na, na którymś tam evencie i szkoda, bo był bardzo, bardzo utalentowanym y, pisarzem. Naprawdę świetnym, świetnym gościem, nie jeżeli chodzi, ja jak po prostu słuchałem z nim wywiadu, to takim się miłym gościem wydawał, więc zawsze szkoda takich ludzi. No cóż, słyszymy się za chwilę. Moi drodzy, zawartość pudła ósmej edycji była wałkowana wielokrotnie, ale ponieważ nie wszyscy z Was mogą być świadomi tego, że coś takiego się pojawiło na rynku, jeżeli e, nie jesteście świadomi, to gdzie byliście w ostatni miesiąc, półtora? Nawet dłużej. Nawet dłużej, bo wszystko było wiadomo dosyć długo. Ale szybko przechodząc przez, e, prze, przez zawartość, mamy dwie armie przede wszystkim. Mamy armię e, DevGuard Guard i mamy armię Ultra Marinesu, która jest że Space Marinesów, która akurat pomalowana na Ultramarines, Ale to są primary Space Marines, czyli tacy trochę więksi, lepsi, nowsi Space Marines. To jest nowa odmiana. Tak, do tego bardzo ciekawą rzeczą i wyjątkową, jak na poprzednie wszystkie edycje Warhammera 40 000, jest to, że w pudełku otrzymaliśmy dużą, w twardej prawie, książkę, która jest podręcznikiem ze wszystkimi możliwymi zasadami. Nie jest to wersja skrócona w małym formacie, w miękkiej okładce, tylko dokładnie tak. taki sam rulebook jaki dostajemy, jeżeli kupujemy oddzielnie. Dokładnie. Do tego dostajemy też małą broszurkę z podstawowymi zasadami mechaniki tak. gry. Która, które możemy zawsze sobie włożyć w któryś indeks i po prostu zabrać na grę. Tam są te najbardziej podstawowe zasady. Oczywiście dostajemy także takie rzeczy jak kalkomanie, instrukcje składania modeli, no i zasady, dwa małe mini-indeksy dla Devguardu i dla Primary Space Modelings, które musimy, możemy wykorzystać do grania modelami, które są w pudełku. Poza tym, oczywiście mamy modele. Poza tym mamy kostki i miarkę. To uznałem za takie, wiesz, podstawy. Znaczy to nie jest oczywiste, bo no, nie każdy... Starter nie każdej gry posiada taki element. No może nie, ale czterdyskowy wszystkie raczej przy jakiegoś rodzaju miarkę. Ta miarka, o dziwo, tym razem jest płaski kawałek plastiku z nadrukowanymi miarkami, 12-calowa miarka. Wcześniej były to miarki 24-calowe, jeśli dobrze pamiętam, czy jakieś miarki? Wyglądały jak patyczki do... I były, były krótsze niż faktycznie całe, cale, albo dłuższe. Pamiętam, że w trudnej stronie to szło zawsze. Nigdy nie były tak dokładnie ten sam rozmiar. Jeśli chodzi o modele, to oczywiście yy, Szwagier, powiedz nam co dostajemy, bo ja tam się nie znam do bardzo. Ze strony Primarisów yy, skład jest taki: mamy jednego HQ. To jest kapitanów zbroi typu Gravis. Yy, dwóch poruczników to są elity. Chociaż nie, chyba HQ. Nie chcę was błąd prowadzić, sprawdzimy to pod. Yy, dwóch poruczników. Yy, dwa oddziały intercesorów to są odpowiedniki powiedzmy taktycznych Marinesów. Dwa razy po pięciu. Mm -hmm. Pięciu Hellblasterów to jest ciężki support. Oni wszyscy mają plasma, karabiny yes, plazmowe. Encenerators. Plasma Rifle, nie? Plasma rifle nie. chyba. Plasma Encenerator, to się może. nazywa. No, to spala. Ma większy, większy zasięg od zwykłego Plasma Rifle. Okay. E, czyli ile, bo 24 ma tylko 26 36, 36, 36? Tak, tak okay. mi się wydaje. E, jest oddział trzech Inceptorów. To są nowi Asoltowcy, jakby e, bardziej obudowani tą zbroją, bo we flafie jest napisane, że oni się dropują z orbity. I robią to się nazywa chyba Meteoric Descent. No, że ogólnie lądują na polu bitwy z dużym walnięciem. Tak? Okay. Czyli w sumie to jest, podsumowując Kapitan, dwóch poruczników to są trzy modele, 10 Intercessorów 13, 5 herbasorów 18 i trzech, to jest 21 model. Mm -hmm. Z, ze strony tych dostajemy natomiast 20 Poxwalkerów. To są IP-friendly, po prostu play zombies, mm -hmm. których mieliśmy wcześniej. A bardzo fajne oddane, tacy w stylu tych podstawowych demonów nurda, że są tacy wesolutcy i zresztą niektórych można nawet zaryzykować, że, że są na dobrej drodze, żeby się takim demonem stać. Mm -hmm. A dalej dostajemy oddział. Dostajemy oddział plague Marinesów, jest ich siedmiu, jeśli się nie mylę. To jest Zatem... przypadkiem jakaś święta liczba nurgla? Tak, to jest święta liczba nurgla i w, w, różnych, w różnych wariantach starych zasad czasami było tak, że jak się brało na przykład oddział siedmiu albo siedem oddziałów po siedem, na przykład w apokalipsie to się dostawały jakieś tam bonusiki. Natomiast tutaj po prostu jest siedmiu, w tym sierżant i gościu z plazmą. Dostajemy poza tym dronkę, to jest taka jakby nowa wersja Blight-dronki, którą mogliśmy z a chociażby kupić. A dalej mamy Noxious Blight-Bringer, to jest taki ekwiwalent tego primarysowego gościa ze sztandarem, czyli Anchenta. tym Enchenta. Mam... się pomyli, pomyliłem, że jeszcze był ze sztandarem, czyli 22 modele, przepraszam. Mhm. I tutaj zamiast sztandaru jest po prostu dzwon, który nam robi no, różne buffy, dodaje do naszej armii. Dalej mamy Plague Castera, to jest taki nurglowy po prostu czarno -księżnik. I mamy niezłego zakapiora w Terminatorce, Lorda Houseu ze znakiem nurgla. I takim dosyć pokażnych rozmiarów toporem i to jest nasz szefu całej armii, naszej HQ. I na tym się zamyka cały... Startup box, jeżeli chodzi o model. Do tego oczywiście Games Workshop oczywiście obiecał nam, że z wyjściem ósmej edycji będziemy mogli, będziemy w stanie grać wszystkimi swoimi modelami, które, które posiadamy obecnie w kolekcji. I do tego wydał nam 5 indeksów. 5 indeksów, czyli takich małych książek, które według cen GW to było 75 zł, więc całkiem mało jak na, jak na, GW. Jak na standardy GW. I te są indeksy, które zatytułowane są oczywiście Imperium 1, Imperium 2, Zenos 1, Xenos 2 i Chaos. Oczywiście możecie się domyślać, że i w Imperium i w Imperium 2 mamy Astra Militarum i, i, i Space Marinów na przykład i wszystkie inne pochodne, czy na przykład jakieś tam Imperial Agents, jeśli dobrze pamiętam, tak. w, tej, w, tej, w, tej, w tym System Imperium Castodes, wszyscy są? A Senov. A w dwójce, czyli z Gwardią, mamy na przykład Knightów, Mechanicus, co tam jeszcze? Talons of the Emperor tych nowych, czyli może tam są Castodes i tak dalej. Poczekaj, bo coś popierniczyłeś. Imperium 1 jest power armor. Jest Power tylko i wyłącznie Power Armor, czyli Aha, okay. Space Marinesi, Blood Angele, Dark Angele, Space Wolfsi, I... Grey Knight's i Wars. Legion Potępionych i Death, Death Wars. Wars. Okej, okay, no dobra. A w dwójce jest cała reszta. A w dwójce tak. jest cała reszta Imperium. Dobra. W ksenosach jedynce mamy Tau, czyli nie Tau, tylko Eldarów, Durkari i wszystkie inne ich odmiany oraz Necronów. A, przepraszam, że ci je no. już jesteśmy przy tym. A musicie też zapamiętać, że GW ostatnimi czasy przy ósmej edycji zaczyna robić to, co robili w Sigmarze, czyli zmienia większość nazw tych, mhm. które znaliśmy wcześniej, ja. np. Eldarzy, Dark Eldarzy. No, takie bardziej IP-friendly, czyli. Takie, które można opatentować. Drukery i. E, e, Drukery, tak, tau z apostrofem i tak dalej. Da Au. <susur hockey> Więc. Nie, no to są jak w kapitanie bomby. Kurwozaury. Tak. Nechronicz pan. No dobra. Mamy w dupie papieża. Przepraszam, mamy w dupie super kosmitów. Nami rządzi papież. Xenos 2 mamy Orków, mamy Ao, mamy Teranidów i Gene Stiller Calts, co można się domyśleć są razem z teranidami. No i w chaosie mamy cały chaos. Czyli demony i Space Marineów Chaos. A no i te chaosowe też tutaj są? Swym? Też są. Też są okay. Questor Traitoris. Żeby nie, nie było zbyt łatwo. Okay, tam, tak, właśnie. bo też jest zmienione. zmienione Traitor Trator Startes, a nie Space Marines. Tak, wybaczcie, ale przynajmniej ja chwilowo będę, zanim się nie przyzwyczaję, będę się posługiwał jednak starą nową klaturą. Ale im to nie przeszkadza, im tylko chodzi o to, żeby producenci Bitsów nie mogli użyć tych samych. No to producenci Bitsów użyją Chaos Space Mountain. No ale co? nowi gracze za 10-15 lat już nie będą wiedzieli. No za 10-15 lat, wiesz. Wiesz, producenci Bitsów to używają na. Starą akcyjne patrzą na taką. Chaos, na przykład, nie wiem, Evil, Space Knight, Crusader, tak? Tak, <głos> Space Fish wziąłem gdzieś na którejś i było to tało, <laughs> Space Fish! O. Dobra, dodatkowo mamy, mamy jeszcze takie różne akcesoria, bibeloty, które zostały wydane razem z podstawką. E, mamy miarkę, która o dziwo ma jedną bardzo dziwną rzecz, ma y, półcalowy pół dystans pokazany, który nigdzie w grze się nie pojawia. Nigdzie w kodeksie, czy w rulebooku nie ma dystansu półcal. Po prostu coś może mieli w planach, albo im nie wyszło, albo nie wiem, powiecie, co. W każdym razie ma, ma ta miarka jest dwustronna z tego co kojarzę. Z jednej strony jest imperialna kila, a z drugiej jest taka trochę zniszczona, druglowa ta kila. E, kosztuje ona tam chyba coś 70, a nie, 30 zł. Przepraszam. E, dodatkowo wyszły Command dice, czyli kostki, z których możemy sobie wykorzystywać je normalnie, czyli jako powiedzmy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albo też jako punkty swoich command points, tak? nam tutaj... się bardzo dzisiaj przy dzisiejszej grze Tak, byłyby jakieś inne kostki na stole. Nie. Oraz tam jest jeszcze sześć kostek, które prezentują status danych jednostek. Po prostu przy oddziale możemy sobie położyć, że albo robili Advance, albo biegali, albo właśnie spadli z poda, albo się chowają, albo to tam nie wiem, co to jest piątka, czyli taki homem schowany, nie wiem. Że są w kowerze, pewnie. A może, że mają bonus z kowera. No możliwe. Które się jest. Można je wykorzystać, te kostki kosztują, patrzę tutaj tak szybko... Równie dobrze możemy wykorzystywać te Twoje tokeny z Armagedonu. Możemy. 63 zł te kostki kosztują. Dodatkowo mamy Wound Tokens, czyli markery RUN, które są kostkami chyba 10-ościennymi, jeśli dobrze patrzę. I na nich są tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Tak, po prostu ile wundów ma dany. Model. Mieliśmy już je wcześniej z, w że tylko mają nową nalepkę tak, tak, tak. i inne kolorki. I one są w cenie 40 zł. Bardzo fajną rzeczą dla początkujących to wyszedł spray Devguard Green do pomalowania sobie całego Devguardu, bo oczywiście do Space Marine... W nie tylko dla początkujących. To na te spraye, te spraye tak. bazowe są po prostu fajne. I przyśpiesz, i, przy... i ten i dla Space Marineów dla Ultramariców już mamy Macrag Ma crack blue. Macraby, to jest to Grimm, Grimm, tak. Lat jest. tak, tak, tak, tak, tak. Tylko powiem, że to jest tak do, do kompletu do zestawu. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że ten, ten spray, który powiem, właśnie ma Crack Blue do malowania tych modeli, o których <tryk> mówię tych kingdom Fistów, ma jedną niesamowitą rzecz. Pomalowałem, nie było super ciepło u mnie w miejscu, w którym maluję, pomalowałem po 15 tak przedtem model był super suchy. I mogą odwrócić się na drugą stronę i psikać ich od drugiej strony, zszedłem na dół, zrobiłem z zjadłem kanapkę, wszedłem na górę i znowu wiem, słucham, dalej mogą coś robić. Rewelacyjna sprawa do, dla ludzi, którzy po prostu potrzebują coś na szybko. I ten spray niestety będzie kosztował aż 59 zł. W porównaniu do spray, który możemy sobie kupić w sklepie za 30 zł. no podobna jakość możemy osiągnąć, ale na pewno nie czas schnięcia i na pewno nie takie odzorowanie kolorów, ponieważ jest to dokładnie ten sam kolor, który zresztą mam po pojemniczku. Tak, za e... deszkę. Czy tak, 15, tak. No 12 chyba złotych kosztuje. Mm -hmm. y... Przynajmniej nie zszanili tego schematu kolorystycznego Edgarda, bo w momencie, kiedy wypuścili Thousand Sanów, e, tam też towarzyszyła temu nowa farbka, czy nawet dwie chyba. E, tak, dwie, bo Blue e, i, i jakieś... Thousand Blue chyba to się mm. nazywa. E, No i stwierdzili, że Thousand Sani już nie będą, jak na większości zdjęć do tej pory, czy Artów byli Granatowi czyli Counter Blue, by był na miejscu, to zrobimy ich akwamaryna zielono-niebieski. No, okay. no pamiętam, jak żeś tam... Jeżeli, wrócę, maski jeżeli maski. wrócę do mojej armii, to na pewno nie przejdę na nowy schemat, tylko będę malował w samym Masz do tego pełne prawo. No i oczywiście na sam koniec taktyka Objective Cars, czyli karty z obiektywami. wyszły to no, nowe karty w pudełku, troszeczkę jak papierosy, jak wszyscy tutaj zauważyłem... Jak ci tak, otwierają się, jeżeli jesteście pełnoletni, kiedyś paliście fajki tradycyjne, nieelektryczne, to wiecie jak to działa. Dokładnie tak samo wygląda podobeczka. No i to e, z ósmej edycji to wszystko. E, co byśmy chcieli dalej omówić to e, każdy z nas miał już e, spędzić trochę czasu ze swoim indeksem, ze swoją główną armią, czyli Wimso spędził troszeczkę czasu z chaosem, szwagier ze space Mariami, a Jezorkami. Dzisiaj udało nam się nawet rozegrać grę e, w którą graliśmy właśnie ja. Przy udało nam się, to jest bardzo optymistycznie powiedziane. Rozegraliśmy. Usiłowaliście. Rozegraliśmy potyczkę. z zasadami Rozegraliśmy potyczkę, pomijając jedną trzecią zasad. Zasad, jedną trzecią zasad, która jest bardzo istotna. A to, to zobaczycie sobie w Battle Reporcie. Na, na, na chwilę obecną chcielibyśmy po prostu, żeby każdy z nas po prostu przejrzał, czy powiedział, co zmieniło się na lepsze lub gorsze w jego armii i po prostu chciałbym, żebyście Wy też w komentarzach dali nam znać, co w waszych armiach się pozmieniało lub co wy żeście zauważyli, co my żeśmy mogli, nie wiem, przeoczyć, nie pomyśleć o tym itd, tak dalej. Także. Za chwilkę do Was wracamy i zapraszam oczywiście do otwarcia pola Dodaj komentarz i wpisywania swoich spostrzeżeń. Dobrze, słuchajcie, no jeśli chodzi o indeksy, ja mogę opowiedzieć troszeczkę na podstawie indeksu Imperium 1, konkretnie działu poświęconego Space Marinesom, bo to głównie czytałem. Duża różnica, <coughs> przepraszam, duża różnica w, w rodzaju rozgrywki jest taka, między siódmą a ósmą edycją, że mamy trzy tryby gry. Tak Tylko na szybko o tym wspomnę, bo to się przyda do naszych dalszych rozważań. Mamy grę otwartą, w której bierze się co chce tak naprawdę. Nie przejmujemy się żadnym organization chartem, czyli że musimy mieć tyle HQ, tyle trupsów. Bierzemy jak leci swoje jednostki po prostu w narrative play, czyli w grze narracyjnej jest troszkę podobnie, ale staramy się powiedzmy w miarę zbliżony power level wziąć, o tym za chwilę i mamy też matched play, to jest najbliższy odpowiednik dawnych edycji, gdzie po prostu każdy model, każdy wargear jaki nakładamy na ten model ma swoją wartość punktową te punkty sumujemy i umawiamy się z drugim graczem czy gramy na 1000, 1500, 2000 punktów itd. Tak ale oprócz tego, że mają te jednostki punkty, to mają też swoje power levele. To jest też sposób granulacji armii i oceniania wartości każdej jednostki, ale bardziej liberalny niż wartości punktowe przy match play. Bo dla przykładu oddział taktyczny Marinesów kosztuje 5 power leveli, mhm. jeżeli bierzemy zwykłych pięciu chłopaków. I niezależnie od tego, czy sierżant mhm. będzie miał bolder. Czy sierżant będzie miał bolt pistol i chainsword, czy sierżant będzie miał kombi plazmę, co byśmy mu nie dali, power level tej jednostki się nie zmienia. Okay. Tak samo możemy przy pięciu marinsach wziąć jednego ze specjalną bronią albo ciężką bronią, jeżeli damy mu tą specjalną albo ciężką broń, nadal nie zmienia się power level, więc teoretycznie można sobie przekręcać takie jednostki, jeżeli gramy na power level. Znaczy, no nie no. opłaca się nie brać upgrade'ów, bo tak. masz za, za cenę gołych pięciu gości, masz y, tych gości ze wszystkimi y, upgrade'ami, tak? tak. Znaczy wystarczy spojrzeć na bardzo to widać, czy z mojej perspektywy oczywiście, przy, na przykładzie 10 bojów. 10 bojsów kosztowało oprócz tej edycji 60 punktów. Jeśli chciałeś wziąć noba, płaciłeś tam chyba 10 punktów za noba i 25 punktów za... Za power To masz 50% extra, 180% punktów, tak? Tutaj płacisz ileś tam punktów, na power level, tych parę leweli, możesz wcisnąć wszystko. I nadal kosztują dokładnie tyle samo. Więc to, tak, no, można wyciskać w takich grach, ale. oczywiście... No bo to nie jest granie turniejowe, tak? tak. To nie jest granie o stawkę gramy, żeby zagrać. Tak. No i to przetestowanie rozpisu. Po prostu biorę ten oddział i tutaj sobie pozmieniam sobie różne rzeczy i zobaczymy, jak to będzie działało. Dokładnie. Zresztą no, nie omieszkałem skorzystać z tej rzeczy, bo z racji tego, że umówiliśmy się z Karolem dzisiaj na granie na power level 50, no to sobie wziąłem e, trzy oddziały taktyczne, bo przy detaczmencie batalion trzeba mieć co najmniej trzy trupsy. E, no i te trzy oddziały taktyczne, w każdym z nich sierżant miał kombi plazmę i jeden chłopak miał broń specjalną plazmagan. Chociażby dlatego, że mogłem, mogłem tej plazmy używać w trybie supercharge, kiedy jest jeszcze mocniejsza. Ale jeżeli wyrzucimy na trafienie w trybie super Charge jedynkę, to nie ma że boli, model, który tą jedynkę wyrzucił, po prostu wychodzi z gry. Mm. Ginie. Nie ma żadnych sejwów, nie ma niczego. Tak, jest to nowe A, słowo, które wprowadzili w, nie wiem jak ono się zło po polsku, ale jest słowo. Zabity. Slane. Trzeba zobaczyć, jak to jest po polsku. W każdym razie to jest zabity. To... Slane. Nie, czy, czy możliwe, ale to zabity to nie jest zabity, bo przy, przy, przy, przy zabiciu ludzie będą chcieli robić sejwy. nie? Ale tutaj po prostu usunięty z gry i koniec. Więc to jest, to jest taka ciekawostka. No ale dzięki temu, że był Kalgar, Marneus Kalgar w zbroi zwykłej, nie terminatorowej, no to więc. wszyscy mieli przerzuty do trafienia, więc nawet jeżeli jakieś tam jedynki się trafiły, to je przerzucałem. A takie z e... terminatorowej, już nie ma tego bonusu? Też, też, ma, też ma. W terminatorowej jeden power level drożej kosztuje. No mhm. i trzeba modem mieć, a ja mam od was, co prawda, ale jeszcze go nie pomalowałem mhm. w terminatorce. No i yy, słuchajcie, ważna rzecz, wydaje mi się, że to we wszystkich armiach mamy w ósmej edycji, że jednostki HQ i niektóre elity tworzą wokół siebie bombelki dające różne ciekawe efekty. I na przykład Marneus Kalgar jako Chapter Master i Robut Gulliman jako Primarcha dają efekt w sześciu calach, jeżeli jednostka znajduje się w sześciu calach od nich. Nie, że model, tylko jednostka. Więc wystarczy, że jeden model z danej jednostki jest w sześciu calach i cała jednostka która może być naprawdę rozciągnięta po stole, zyskuje ten bonus, że przerzucamy wszystkie nietrafienia, czyli rzuty tu hit i w strzelaniu, i w walce wręcz. Jeżeli bierzemy porucznika primarisów, on daje przerzuty jedynek tu wound, czyli rzuty zranienia, te kolejne rzuty. Jeżeli bierzemy kapelana, czaplena, to on daje przerzuty nietrafionych hitów w close combacie. Tak samo chaplain w już nie pamiętam 6 albo 9 calach pozwala jednostkom używać jego leadershipu. Więc chaplain, jeżeli robimy armię ze słowem kluczowym Imperium i bierzemy jakieś jednostki o stosunkowo niskim leadershipie, nie wiem, konskryptów z gwardii, ale damy gdzieś tam w tłumie kapelana, no to oni będą rzucali liderkę na jego 9. Jest to jest spokojnie. bardzo fajnie. W tej edycji widać, że bohaterowie będą siać swoją umiejętność Ludzie na pewno będą brać bohaterów. Tak. I to nie będzie takie mandatory HQ, żeby tylko, czy tam HQ Tax, jak to się nazywało. Mhm. stawmy cokolwiek najtańszego HQ, jakiego mamy w kodeksie, żeby tylko wypełnić ten slot. Tylko faktycznie one będą jakąś rolę na y, polu bitwy spełniać. U mnie dzisiaj Chaplin nie bardzo się przydał, bo nie wchodziliśmy za bardzo w walkę wręcz. Nie wnożyliśmy, no. y, Natomiast Kalgar, no Calgar mi wygrał tą grę. I jego, masakra, prze, jego przerzuty. Masakra. Przerzuty były naprawdę super. E... Nie wspominam o twoich 7-6 z rzędu. Też się zdarzyło, tak. I to chyba overwatch na nie, wtedy był jakiś. iż tam D3D był D6. Tak, Część, e... No tak, tak, także no, na pewno fajne, fajną stronę to poszło. E... Ciekawą rzecz robi teraz aptekarz. Bardzo flafowo zmienili sposób działania aptekarza, bo aptekarza nie bierzemy już w ramach komand składu, nie ma jednostki. Znaczy, jest jednostka Command Squad, ale to są chyba po prostu weterani. I można ich wziąć dwóch i powiększyć do czterech, o ile pamiętam. Aptekarz, apothekery, konsyliarz, jak go sami przetłumaczyć, e, robi teraz... Technik farmacji, nie ma już aptekarzy w <grybujesz> <grybujesz> ratownik medyczny z bezwaryjny. Certyfikowany, licencjonowany. E, robi coś takiego, że może albo leczyć jednostkę, piękne, przy której no. jest w trzech calach, czyli na przykład kalgara. Jeżeli kalgarowi ileś tam łundów zejdzie, to w jednej turze na koniec fazy ruchu aptekarz może D3 ran przywrócić tej jednostce. Natomiast jeżeli znajduje się w trzech calach od niego jednostka, w której niezależnie, czy niedawno, czy na początku bitwy zginął jakiś model, to na kostce sześciościennej, na 4+, ten model wraca do gry. Czyli mhm. aptekarz wziął i go odratował. Zrobił mu resuscytację e, krążeniowo-oddechową, tak? zaaplikował jakieś tam stymulanty. No i na przykład taki Marin wraca do walki. Z jednym łundem zawsze taka jednostka wraca, jeżeli uda się ją przywrócić. No ale w przypadku Marina on ogólnie ma jeden łund, czyli tak jakby wrócił mhm. nienaruszony. Żeby nie było, że to tylko Space Marine tak mają, jak żeśmy zauważyli podczas gry, Paintboy orkowy też ma taką umiejętność, ale jest pewien trigney. To mnie też nie ma na 4+, tylko ma na 2+. I dany taki model może odzyskać aż D3 wundów. Natomiast jak wrzuci jedynkę, dostaje mortal wunda, czy D3 właśnie, mortal też. Tak, tylko że to nie jest odradzanie, tylko leczenie. Leczenie, tak, tak, tak. No, no tak, no dobra. Tak. Może, może D3 wundów... Ale też no, tak fajnie tak, no, tak, tak. ale. No. To jest, jest tak dobre, że, że właśnie się tam, próbował zaszyć rany, a na przykład odrąbał nogę. Ja nie tak. ale... I, jak, jesteśmy, jak jesteśmy przy tym, jak jesteśmy przy koncyliarzach i tak dalej, jest bardzo fajny arcik. Tutaj pod koniec tego grubego rulebooka, hmm. jak aptekarz y, imperialfistów leczy w cudzysłowie jakiegoś tam a, marina. Tak. A, a tamten tak nam ręką jakby próbował go i od razu mi się przypomina ten. Y, sketch z Moity Pythona, z, z świętego Grala jak y, goście wynoszą swoich zmarłych i mm. jakiś dziadek tam mówi Ale jeszcze nie umarłem, umarłeś, umarłeś, ale jeszcze nie umarłem, <grym> umarłeś, umarłeś, nie gadaj. <grym> ja myślałem, że przypomniał ci się ten, to był jakiś tam ra, r, r, reportaż, tylko że z głosami podłożonymi, A, że to jest łódzkie po, łódzki pogotowie, tak? A Rafałek pił? No, no pił, no zobacz jak mu się ręce trzęsą No to Pawłonik. Tak? <laughs> Także tak, aptekarz aptekarz na 4 plus odradza gościa, ale jeżeli nie, odradza, nie, nie uda mu się rzucić 4 plus, rzuci 1, 2 albo 3, to wtedy już do końca tury nie może nic robić, ponieważ, i to jest bardzo flafowe, wyciąga Jeans Seed tego Marina za pomocą swojego nartecji. To jest bardzo, bardzo autentyczne. Bardzo fajne rzeczy. No dobra, jak mu się nie uda, to znaczy wyciągnie seed i tak do kościoła możesz odratować nie. nie, bo umarł. Ale jeans jest zachowany kuchwale. No, utworzą nowego rekruta, tak? W czwartej i w ogóle. Także tak, no i oczywiście też gruba zmiana jest w całej grze i wszystkich frakcji to dotyczy, że pojazdy już nie są pojazdami, tak naprawdę są po prostu modelami, mhm. jednostkami biorącymi udział w grze. Takie rzeczy typu Rhino, Razorback, tak jak kiedyś miały trzy halpointy. I teraz Nie mają hata, i miały różny pancer z przodu, z tyłu, z boku. Nie mają już halpointu, mają po prostu wundy, tylko że Razorback na przykład ma 10 tych UNDów. W miarę tracenia łundów oczywiście... <głos> Pewne statystyki mu spadają, na przykład ma mniej ataków, albo gorzej strzela, albo wolniej się rusza. Także ma to sens, na pewno na pewno otwiera jakieś tam nowe możliwości. Mnie się to bardzo podoba, Tak. tak. Bo zawsze mnie to, tak jak zresztą mówiłem już wcześniej, jako żeśmy się o tym dowiedzieli z przecieków, przecieków w słowiu na Warhammer Community, było tak, że kupowałeś jakiś super pojazd i on do końca, do statywy swojego halpointa działał, tak, jakby, tak jak działał na początku. A z drugiej strony było też coś takiego, że wystarczył jeden szczęśliwy strzał meltom i na przykład, nie wiem, pojazd, który miał najwięcej więcej tych halpointów. Jak dobrze melta wyszła i wywołała efekt eksplozji, w koniec, dziękuję, do widzenia. Nie nie A tu, no, tu, tu trudno, trudno zrobić taki alfa strike, że w pierwszej turze się dropujesz i od razu komuś rozdawasz jakieś czołki. No musisz mieć naprawdę dużo takich strzałów. Dużo punktów musisz poświęcić na to, żeby ten jeden model ubić. Hermeside z meltami. Na przykład. Ale to też Ci nie daje gwarancji. Powiedzmy. Tak. No. E, dobrze. I o, o czym jeszcze warto pamiętać, że w ramach Space Marinesów teraz mamy nowe, nowy szereg jednostek, które się nazywają Primary Space Marines. E, Flafowo to są marinsi, nad którymi Belisarius Cole, wspominany już nieraz, wielki kapłan Mechanikum, pracował prawie od herezji. Od czasu jak Gulliman jeszcze stąpał świadomie po galaktyce, to zlecił wtedy młodemu paulowi żeby pracował nad nowymi maryńcami, ponieważ już wtedy zauważali pierwsze znaki degradacji maryńców, że maryńsi wytwarzani po herezji nie byli już tak fajni jak ci, którzy byli w przygotowaniu wielkiej krucjaty tworzeni, kiedy jeszcze imperator był i te procesy technologiczne były dopracowane. Więc biorąc pod uwagę, że już wtedy było jakiś tam zauważalny spadek jakości, a minęło 10 tysięcy lat, no to no jest to oczywiście, czyli Retroactive Continuity, tak? czyli że mówimy coś, co było kiedyś, co tak naprawdę było inaczej. W każdym razie, według Flafu, Marinsi z 41. milenium, czyli tacy, jakich znamy z Warhammera 40 tysięcy, są gorsi niż Marinsi z Wielkiej Krucjaty. I projekt Primaris miał na celu co najmniej zrównanie poziomu z tymi z wielkiej krucjaty, a jeżeli się uda, to przewyższenie ich jeszcze, żeby byli jeszcze lepsi. Podobno się udało. Odzwierciedlenie w zasadach ma to takie, że na przykład typowy Primaris ma dwa łundy, a nie jeden łód jak marin. Typowy Primaris ma dwa ataki w bazie, a nie jeden tak jak marin. Ruch mają chyba taki sam, tak naprawdę. Toughness, Armor, wszystko i tak dalej mają taki samo. Jeśli chodzi o to, jak się sprawdza na stole, ja jeszcze nie sprawdziłem, bo tak jak wiecie, nie wystawiam niepomalowanych modeli. Natomiast z tego, co czytałem doświadczenia ludzi, którzy wystawili te, te, te modele, które były w starterze ósmej edycji, jest to, no nie chcę powiedzieć przereklamowane, ale to na papierze wygląda, że, że mamy pięciu chłopaków, gdzie każdy ma dwa łundy, ma lepszy bolter, ma więcej ataków w klockomacie, ale tak naprawdę dziesięcioosobowy oddział taktykali ma tyle samo łundów no, ma troszkę bliższy zasięg strzelania, ale jest bardziej elastyczny. Tak? No, mimo wszystko to jest 10 polterów, a nie 5. Yy, także no, po prostu no, yy, są, są pewne przewidywania, są pewne teorie tak naprawdę, ponieważ te teorie nie zostały yy, potwierdzone przez Game Workshop w żaden sposób. No, ale z drugiej strony, gdyby zostały potwierdzone, to by było marketingowe samobójstwo. Teoria jest taka, że yy, primaris mają z czasem zastąpić zwykłych marińców. Zwykli marinesi mają powoli sobie Odejść do lamusa. Jest to jak najbardziej możliwe. Jest całkiem prawdopodobne, że to się za naszego życia wydarzy w 5-10 lat, whatever. Nie sądzę, żeby to był jakiś szybki proces, chociażby dlatego, że Marinsi, jako produkt flagowy, mają tak dużo wyprodukowanych pudełek najróżniejszych zestawów, bo mają bardzo duży rozstrzał jednostek, że. No, GW będzie próbował opchnąć tyle tych pudełek, ile tylko zdołają, zanim ten plastik wezmą na przetopienie, żeby zrobić z tego coś innego. Więc owszem, ten proces prawdopodobnie będzie, ale na pewno nie za szybko. No i z tego, co Wam powiedziałem, yy, branie Primarisów, jak na razie nie jest aż tak kuszące, żeby odechciewało się brać swych primarisów. Ja tylko od Ciebie dodam, że Primaris i Space Marines są moją absolutnie ulubioną częścią nowego flafu. Nad są najbardziej dopracowaną i przemyśloną częścią nowego flafu. Jeśli nie wyczuwacie sarkazmu w twarzy winca, to mówię wam, że na twarzy winca jest masa sarkazmu. Winców, <głosy> co e, odnośnie, no to możesz powiedzieć nam o ksenosach, nie, nie ksenosach. ksenosach. Móż, to ty będziesz gadał. Patrzysz na swoją książkę, którą trzeba w Spoko, o chaosie. O chaosie. Dobra, no to zaczynamy od y, bohaterów, charakterów. Każdy charakter praktycznie imienny dostał ładnego save'a, dostali invula plus 4, gdzie ten invul był różny przy różnych bohaterach. Teraz praktycznie, rzecz biorąc każdy imienny bohater ma plus cztery invula. I tak jak wspomniałem. Uproszczenie, tak, uproszczenie. Wiesz co, ja myślę, że chodziło o to, że niektórych bohaterów się nie brało, bo oni po prostu, wiesz, płaciłeś 200 punktów za Zacherosa, który był niezłym kozakiem, na Karna w close Ginął jak fraje. I on ginął jak fraje, bo miał 3 plus na 5 plus sejwa, tak? Znaczy, no, przy, nowej, przy nowej mecie, gdzie są morta w wundz, to w dalszym ciągu wszystko może ginąć jak frajer. <śmiech> <śmiech> Więc, no, wiec... ale wszystko ma równe szanse ginąć jak fraje. Tak, wiec? no, to jest inna sprawa. Yy, I teraz tak, Abaddon. Abaddon się dużo tak naprawdę nie zmienił w dalszym ciągu jako terminal to może się ją teleportować. Eee, ma zasadę Lord of the Black Legion, która mu daje przerzuty eee, to hit. Huron Blackheart się zmienił o tyle, że mm, on miał takiego swojego mm, chowańca, który mu dawał psychic powers losowo generowane i... Mm, tak naprawdę mieliśmy taki malutki model na osobnej podstawce, ale on nie brał udziału w grze. No natomiast, to tokenem jakby, tak? Tak, natomiast w tym momencie ten model ma własne staty i można go po prostu odstrzelić. Ale też on może na przykład ugryźć się w dupę, tak? No ma jakiś tam atak. Ma, no, WS na 6+, no to, to nie jest jakiś, wiesz, ty tak A, ja tam A Ataków ma jeden, Ballistic Skill brak. Spoko, z jego by zranił. Twu, wszystko Majorki, siebie rany yy, Huron ma bardzo fajną zasadę, bo wszyscy, wszyscy czerwoni korsarze w promieniu tam 6 cali od niego automatycznie przechodzą yy, test morale. Więc to jest naprawdę niezła, niezły stat. A Cypher. Yy, Cypher w dalszym ciągu po prostu do strzelania głównie. Natomiast yy, jakbyśmy bardzo chcieli sobie zrobić yy, Armię folenów to została dołączona do Cyphera jednostka Fallenów jako osobny unit i ich bierzemy jako elitę i tak naprawdę to oni nie różnią się praktycznie niczym od chaosowych Chosenów, o których później powiem, oprócz tego, że mają keyword, oprócz yy, chaos, mają też yy, keyword Imperium i mają keyword Fallen, więc może być tak, jak wyjdzie już ten właściwy deck chaosowy, to może jako taki Renegade Chapter, nazwijmy to, jak Czerwoni Korsarze, będzie sobie można wziąć Folemów. Przerwę Ci tutaj tylko na chwileczkę. Czytam w tym momencie książkę Arona Dębskiego, Talonów Talon of Horus. Mhm. I tam jest motyw jak, no z perspektywy Thousand Sana zwiedzając sobie tam oko chaosu, oko terroru, przepraszam. I trafiają na taką stację kosmiczną naprawczą, która powiedzmy jest w rękach Iron Warriorów, łamane przez Mechanikum, Dark Mechanikum. I tam przybijają różne statki krążące po oku terroru, żeby się naprawić. Hells na przykład... Iris może? A, nie, jakoś inaczej, nie się inaczej W każdym razie podlatują no i wymieniają jakie statki widzę. No tam jakiś statek Worlditerów, mm -hmm. jakiś statek Iron Warriorów i cały czarny statek Fury of the First Legion. I komentarz, że no, tam Dark Angels są rzadkim widokiem wokół terroru, ale jednak czasem są widywane. No proszę. Czyli to tacy typowo renegaci, nie? I dalej mamy Fabulous Bill, czyli Fabius Bile, były aptekarz Emperor's Children. On miał zawsze taką zasadę, że mógł wziąć jeden oddział K Space Marinesów i ich upgrade'ować, dać im na przykład plus jeden do Tafnesa, plus jeden do, do jakiejś tam statystyki. Natomiast w tej edycji zostało to zmienione, że on może upgrade'ować tak naprawdę przez całą grę, dopóki jest na polu walki i będzie biegał między oddziałami, to może upgrade'ować oddziały, które mają keyword infantry. Więc można sobie... Jeżeli czytamy dosłownie zasady, to można Terminatorów sobie z można na Pozestów sobie z-upgrade'ować... Ale nie musi nic robić, po prostu wystarczy, bo. Żeby bombelek się yy, Tak, musi, musi podejść do oddziału na odpowiednią mhm. odległość i rzucasz kostką. I za mhm. każdego gościa rzucasz kostką. Jeżeli wypadnie ci, jeżeli wypadnie ci jedynka, to mm, przepraszam, jak wypadnie ci szóstka, to koleś ginie. Mhm. Jak wypadnie ci każdy inny wynik, to rzucasz jeszcze raz d3 i losowo jest przyznawany y, całemu oddziałowi albo plus 1 do siły, plus jeden do toughnessu i plus 1 do ataku. Jest to flafowe bardzo, bo Fabius zawsze tam Najpierw upgrade'ował tych Emperor's Children, mają taką w 30 zasadę Sonic Shriekers, że mają takie jakieś implanty ala Noise Marines wszczepione w żuchwy i później w, w późniejszych książkach są nawet takie, mm, takie nie wiem, jak, coś wygląda to jak ogryn zrobiony mm -hmm. z, ze Space Marina, także ma mm -hmm. jakoś tak ad hoc, trochę jak ork, nie? Poprzyczepiane Space Marinowe paldrony i tak dalej, tak dalej. Bo jest mocno zmutowanym Space Marinem Więc yy, Fabius na pewno lepiej niż w poprzedniej edycji. I dalej przechodzimy do Lorda Chaosu na różnych tam motocyklach, na Jaggernocie Korna, w, w, w Terminatorce. I w dalszym ciągu Lord Chaosu jest całkiem spoko pozycją do wzięcia, jeżeli chcemy... A daje jakiś bombelek teraz? Wiesz co, w zależności od tego, y, jaki mu dasz Allegiance House'owy, czy mu dasz To y, znaczy jest opcja undivided, tak w y, Wiesz co... nie. Masz tylko coś takiego, że jest zasada Lord of Chaos, która Ci daje re jedynek. W cała, W Friendly mm -hmm. Tak. No, no musi, to być to jak... musi, być, musi być ten sam keyword Legionu, na przykład Knight lord, jak weźmiemy Lorda Nightlord. Tak. To tak samo ma y, generikowy kapitan Mariusz. Mm -hmm. I y, można mu jeszcze dokupić tak, takiemu zwykłemu gołemu lordowi jump pack. I wtedy dostaje ten jump asol, że się może dipstrykować i, i movement mu się poprawia. Mm -hmm. Odpowiednio. E, pa, pa, pa, Dark okay. A. Y, dwa HQ, y, d, d, d, d, d, dwie, jakby dwie opcje HQ, które były w, w poprzedniej edycji bardzo, bardzo słabe. W tej edycji się mocno poprawiły. To jest Dark Apostle, Ciemny Apostle i Warp Smith. Czyli taki techmarin chaosowy. I Dark Apostle to jest praktycznie kopiej w klej z Chaplena Space Marine'owego. oprócz tego, że nie można chyba mu dać plecaka. Mm -hmm. Ale tak to robi to samo, że po prostu używasz jego liderki w promieniu 6 cali. I pozwala ci przerzucać nietrafione w kombacie pewnie. Tak, mm -hmm. 6 cali. tak jest. O. Natomiast Warpsmith y, pozwala ci y, naprawiać różne, różne takie no maszyny mm, hausowe. Płędnik tak Tech Marina. Tak, tak. D3 wundów y, może im odradzać. Sorcerer, Czarnociężnik, w zależności od tego czy go zamarkujemy czy nie, to może korzystać albo z tych takich generikowych mocy chaosowych lub też z mocy konkretnego Boga. Tam jest tabelka osobna do slanesza, jest tabelka osobna do Nurgla. Oczywiście Korna, Czarnoksiężnika nie możemy sobie zrobić. Demon Prince. A tu tylko taka mała ciekawostka, że możemy sobie wziąć Demon Prince'a z jakby indeksu Chaos Space Marines i możemy sobie wziąć Demon Prince'a z indeksu demonów. I różnią się tym, że Demon Prince chaosowy ma wyższą liderkę, a demoniczny Demon Prince ma więcej łundów. I to jest tak naprawdę jedyna, jedyna różnica. Jak musimy go, tak jak w siódmej edycji, musimy go zamarkować zawsze. Musimy określić, jakiemu jakby Bogu służy. I e, jeżeli nie służy Kornowi, to może być Stajkerem. Jeżeli służy Kornowi, to nie może być Stajkerem, ale za, za samą posługę Kornowi dostaje plus jeden do ataku. Tak zbiegu. Mhm. No i dalej przechodzimy sobie do, y, do piechoty. Chaos Space Marines, a... może nie są już tak fatalną opcją jak byli kiedyś. Zwłaszcza jak gramy na, na te powerpoints, bo, bo można ich jakby za 5 powerpointów dokoksować mocniej. 3 Excel i 2 mhm. Excel Kultyści są w dalszym ciągu solidni, bo są bardzo tani i to jest jedyny tak naprawdę ich plus, tak? Bo, bo tak to giną jak. tak jak ginęli zawsze. No jak groty miasta. Natomiast terminatorzy się stali naprawdę, naprawdę fajną opcją, zwłaszcza, że dostali i, i w imperialnym kodeks, indeksie i w chaosowym boosta w postaci dwóch ran, w stosunku do tego, co mieli wcześniej. Natomiast jedna duża zmiana to jest to, że zawsze chaosowych terminatorów można było brać w składach po trzech. I taką częstą taktyką było Termiside, o którym wspomniałem wcześniej, że się brało trzech po prostu terminatorów z kombimertami. Z kombi względnie tanich deep strikeowało się. Kosztowało i to, to 112 tam. albo 117 punktów. No, deep strikeowałeś to obok jakiegoś Landraidera czy innego dużego potworka, strzelało się. I jak przeżyli następną turę, to, to mogli bo... coś zrobić, ale no, nie trzeba było na to no tak, się... ale to w, to, to, to, to w edycji, w której, tak jak tak. powiedział, że można było jednym takim szczęśliwym strzałem używać pojazdów. Tak, tak. Jest, tak, tak, strzały, to... tak. Taktyka opierała się na tym, ale, żeby dać Ale się to, co mówiliśmy y, wcześniej, że w dalszym ciągu ta taktyka może w jakiś tam sposób nam się y, przydać, bo y, wszyscy mogą mieć kombi bronię w dalszym mhm. ciągu, więc możesz dać im kombi I w dalszym ciągu, kombi, mel, kombi mel tam mm, meltowa część tej broni będzie ci zadawała dużo wundów, Więc i mm. tak możesz jakiś taki pomniejszy pojazd albo średniej wielkości skasować jednym, ja jednym już... dobrym, y, wiesz, y, salwą. Jedną dobrą salwą. Natomiast terminatorów już nie można brać w składach trzech, trzeba ich brać w składach pięciu. Dalej, berserkerzy Korna. Yy, bardzo fajny unit, biorąc pod uwagę to, że dwa razy walczą w kombacie i praktycznie niczym nie różnią się od zwykłych Cave Space Marinów. Rubik Marines yy, dostali taką zasadę, że jeżeli uderzasz w nich bronią, która ma damage 1, to poprawia im się o jeden pancerz, no praktycznie rzecz biorąc, do maksymalnie plus 2, więc jak strzelasz do nich z jakichś tam zwykłych lasganów czy czegoś takiego, to tak jakby strzelał do Terminatoru. Natomiast jeżeli coś jest, wiecie, wiecie, ma damage 2 albo d3, to już normalnie na ich pancerz 3 plus. Plague Marinesi, Plague Marinesi mają tą samą zasadę praktycznie rzecz biorąc, którą mieli w zeszłej edycji, czyli Feel No Pain pod nową nazwą Disgustingly Resilient, czyli obrzydliwie wytrzymali. Natomiast jeżeli unit traci ranę, to dopiero to rzucamy 5 na szóste ignorujemy tą ranę i jeżeli to w taki sposób czytamy, to teoretycznie można się wybronić z mortal wundów. Hmm? W jaki sposób? No bo wund. Nie jest napisane jaki wund. Po prostu dostajesz wund. Tak, no dostałem wund na przykład mortal wunda to rzucam 5 i 6 i żyję. Nie, hmm. nie jest napisane, że nie możesz mortal wundów bronić. Chyba, znaczy, że... Chyba, że z dużego dexu, chyba, że... W głównym roboku jest napisane, że mortal wund... Nie są efekty przez zane almorsafe, nie ma, Ale żenia. to nie jest safe. Tak samo jak ty masz, nie wiem, od y, Big Maca, tak? To się nie nazywa safe. Ale to się nie nazywa safe. To jest simpulable safe u mnie. A, to u Aha, no to nie. To, nie. Jak, to, ale na przykład. To, od, na przykład jest. od Paintboya Od Pain Boya masz jakiś rzut, który nie jest safe'em, tak? To ten no, bo ja nie wiem czy nie powinien działać. Już no. wiesz, widziałem milion tych, widziałem milion dyskusji na, na temat, więc podejrzewałem, że jakieś fakuu będą musieli wypuścić. Czy rzeczywiście Mortal Wundy może To jest jedna z tych najnać. rzeczy, którą mogli... Przepraszam, jest jedna yy, opcja. Jest to jedna z rzeczy, którą mogli przegapić, tak jak przykład mm. z celestynką, że nie zrobili uniki, Są już rozpiski na 12 celestynek. Mhm. <śleski> <śleski> nie. <śleski> Serio, nieśmiertelna rozpiska, nie? która w ogóle się odradza. A jest też. A no, ale przy... ludzie są wredni i głupi. Znaczy, wiesz, oni no, nie zrobił takie, że tylko po prostu napisał, nie? że można, możesz, tak? Jest taka opcja. Znajdziesz jakiś taki cheesemonger, który by coś takiego zrobił, przyszedł na turnie i powiedział, że to jest legitne. No tak? bo jest legitne, dopóki nie będzie FAQ. Ale ten jest taka jeszcze rzecz. Z Mortal Woundami jest tak, że no tutaj okej, okay, Suffers a Wound jest napisane, tak? Ale przy Mortal Wundzie, tak jak zauważyli ze Szwagrem, nie, nie robisz rzutu na wound. Po prostu jest hit. hit. Jest mm. Suffers Mortal Wound, a jak Suffers Mortal Wound, to nie ma żadnych celów, jesteś no, slain. Tak czy tak, masz ten. A tu masz masz, milion, mi... dyskusji, masz tak. milion dyskusji na lecie, póki tego nie wyfakują, to się ludzie jak będą Jak to się nazywa? Raw i, i, i Rai? rida Written, Raw tak, no, mm. row, row i Rai, tak? Tak. Dalej, Nice Marines, bardzo fajna opcja tym razem, są względnie tani, te ich wszystkie bronie soniczne są dosyć mocne, zdejmują, tak jak w poprzedniej edycji zdejmują bonusy z covera. I mają jeszcze taką fajną zasadę the Music of the Apocalypse, że jak giną, to jakby odpalają te wszystkie swoje soniczne wzmacniacze. Tak, i... Krzysztofa Krawczyka. <grych> Na <przystorze. grych> I odpalają, wiesz, i odpalają, odpalają jeszcze jedną salwę przed śmiercią. Coś, coś co chyba Wolfeni mieli w zeszłej edycji, że oni ginęli i zaraz przed śmiercią jeszcze jeden atak mogli wykonać. Coś, coś, coś takiego, takiego jest w Marinesach, jeżeli masz yy, sztandarowego. Mhm. To sztandarowy może zrobić, że w, gdzieś chyba w chyba 6 calach, mhm. jak ginie mhm. typ. To jeszcze tuż przed śmiercią może, albo jeden atak w baci albo jeden strzał. Mm -hmm. no, Czołzeni tak jak mówiłem, yy, troszeczkę lepsi się stali, yy, bo można ich potraktować troszeczkę jak taką lepszą wersję hawoków To znaczy, że jak hawokom dajemy ciężką broń, to czołzenów dajemy specjalną broń, typu plazmy melty. I troszeczkę lepiej znoszą y, szarże. Jeżeli się sadzamy ich na obiektywie, to troszeczkę lepiej z, będą nam znosić szarże, bo mają więcej ataków. Champion ma trzy, a taki zwykły chosen ma dwa, więc, więc się lepiej obronią. Plus, że można im jeszcze dać jakieś tam power weapons. Jest to horrendalnie drogie. Chyba, że gramy na power level, to wtedy ich ładujemy ile wlezie, tak? Każdy ma trzy power swordy gdzieś przy pasie tutaj. <śmiech> a czemu nie? <śmiech> Sorry, no tyle mu, broni, mu tyle mu dajesz broni, ile ma ataków, kurde, tak naprawdę, no. żeby każdy mógł i po ześci. Po ześci naprawdę z pośmiewiska, którym byli od paru edycji, stali się może nie dobrą jednostką, ale taką, nad którą się można chwilkę zatrzymać, bo w dalszym ciągu yy, mają jakąś tam losowość, jeżeli chodzi o na przykład ataki i tak dalej, natomiast ta ich wyjściowa broń, czyli horrifying mutations, jest całkiem spoko, bo ma siłę 5 i ma minus 2 do AP, czyli nie jest, nie, nie jest coś lego. Damage 1, ale za to są szybsi od zwykłych marinesów, bo mają ruchu 7. No to... Myślę, że fajnym, fajną taką, fajnym dodatkiem do nich by było, tak jak w modelu, rzeczywiście można dokleić kilku gościom skrzydła na plecakach, To fajnie by było, żeby dać im na przykład opcję za więcej punktów, dawać im jump-paki, no. żeby mieli na przykład wtedy zasady fly. No. To by naprawdę byli wtedy bardzo fajną jednostką. Helbrood w sumie został taki jak był, natomiast poprawili mu zasadę crazed, to znaczy, że rzucamy szóstką i dopiero jak nam wypadnie szósteczka na kostce, to albo musi strzelać, albo atakować najbliższy wrogi unit. tak? Więc już najbliższy nie... wrogi, czy w ogóle najbliższy? Nie, tak, jeżeli nie ma wrogów, to, to, się, to się zachowuje normalnie. Jeżeli nie może doszarżować na przykład, bo nie ma nikogo w 12 calach. Yy, więc jest to dużo lepsze niż na przykład ma zniszczoną broń strzelecką i dostaje Fire Frenzy i musi dwa razy stać w miejscu, dwa razy strzelić z niczego, tak? Co było w zeszłej edycji. Okej, okay. Chaos Rhino to samo, oprócz tego, że jest droższy, myślę, że się pokrywa absolutnie yy, z Rhinosem yy, Imperialnym. Oprócz tego, że jak zwykle ma dodatkową opcję w postaci Havoc mm -hmm. tak? którą na PowerPointy trzeba brać automatycznie, bo jest darmowa wtedy. Bajkerzy, bajkerzy z solidnej opcji stali się opcją zajebistą, bo zmieniły się zasady kombi, kombi weapons, więc boltery po prostu strzelają dwa razy tyle, więc mają jeszcze większą siłę ognia. Ale na minus się strzała tak? Tak, no, no, tak, ale no, czasami lepiej wypłacić. Nie dla orków, tych. nie dla orków. No, no, no nie. Na <śmiech> mają troszeczkę lepiej. Raptorzy zostali z grubsza tacy sami, ciągle ich można naszpikować plazmami albo meltami zrobić z nich taki oddział samobójczy. A Dwie jednostki, które kompletnie się skiepściły, znaczy jedna była kiepska od początku, mutilatorzy, także jak macie ich, to niech zostaną w szafie dalej. Nie możecie. Natomiast y, wielkim ciosem dla chaosu jest to, że się bardzo skiepścił. Skiepszciły się obliteratory, bo one z takiego scyzoryka szwajcarskiego, gdzie na przykład w zależności od y, tego, co musieli zabić, to mogliśmy im tak dobrać broń. Ktoś jest w coverze? Heavy flamery. Terminatory? No to plasma cannon. Yy, nie wiem, jakieś pojazdy? Z las kanonów walimy. To teraz tak naprawdę mają wyjściowo plasma gun z opcją, jak dobrze rzucimy, to może, to mieć, ogólnie... siłę, może mieć siłę las kanona, powiedzmy zbliżoną. I zostali tak naprawdę zminimalizowali do roli zabijania ciężkiej piechoty, może lekkich pojazdów. I podobnie jak z Terminatorami nie można już ich wziąć w małym oddziale, czytaj jeden, tylko trzeba ich minimum wziąć trzech. więc trzech? jak. Tak, tak jak mutilatorów, musisz brać trzech. Ale... Czy najbardziej mniej, z tego co ja widziałem i z tego co jaśnę, boli mnie to, że wcześniej było tak, że wybierasz sobie tak, dlatego to był ten scyzorym. Tak. że spadam... nie, nie mogłeś mieć takiej samej jak poprzedniej. Tak, to, to był jedyny warunek. Tak Czyli jeżeli w jednej strzeliłem plazmę, to w drugim muszę strzać Las kanonem, a w drugiej z następnej trzeciej. To mniejszą Najpierw plazma kanonem strzymać, później plaz twinkowanym plazmaganem. Tak, na przykład. No nie wiem, czy tak ta kolor... można było? Można no, nie było. Nie było. Okay. Nie może, wiesz, nie mogłem dwa razy pod żonę, na przykład plazma kanonem strzelić. Ale nie czy mogłem plazmaganem mieć mogą mieć studiń okay. Oni mogli w ogóle to, to było fajne, że oni mieli dostęp do niektórych broni, które miało imperium na przykład te Katarynki, które chaos nie ma Asphalt. Asphalt. A z kanałów okay. można było na przykład trochę orków dużym. Nie gram chaosu ale w każdym razie ten wybór, tak? Wybierałeś sobie jaką broń chcę teraz użyć. A teraz nie masz tego wyboru, rzucasz kostką na siłę, rzucasz kostką na AP i rzucasz kostką na damage, tak? Tak. Trzy kostki rzucasz. Jest w ogóle totalnie losowe. I spadasz przeciwko piechocie, chcesz, chciałbyś, gdzie na banie wcześniej już palił asort, assault, proponę, jakieś flamery, czy mm. plazmy, e, nagle masz siłę 6, AP 1, AP 3 i, i, i damage 6, który jest marnowany totalnie na jednym modelu, tak? No i po prostu no. bzdura. No ale co zrobić? Kerspony zostały z grubsza, takie same, jedyny... Bonus jaki dostali to jest, yy, mają a plus 5, o co zawsze chciałem, więc nie będą już ginęły od zwykłych jakiejś tam zmasowanej siły lasganów aż tak szybko. I mają jeden więcej łundów yy, Natomiast Warp Talony może nie tyle też dobre się stały, co mają jeden taki trick że jak ich deep strikeujemy to można przeprowadzić sobie szarżę od razu i yy, po ich deep strikeu nie można overwatcha robić. Bo tam jest jakiś błysk flameów i to oślepia wszystkich i... Dyficek, jak oni chcą szarżować, to nie możesz robić Overwatcha. Nie możesz robić Overwatcha i dajesz im ikonę korna, czy tam coś innego, co im daje przerzut, no. na przykład dystansu szarży. I no. może być całkiem fajnie, bo oni wszyscy mają Lightning Claws, więc mogą zjeść nawet nieźle pancerzową piechotę. No. Też myślę, że Suicide Squad... Są... Ile, ma... ile mają ataków? Mm, wiesz co, ataków mają jeden, Champion ma dwa. I, I po ile się i, ich zagubię? Za pięciu? I, i, tak, pięciu możesz wziąć mniej. No to minimum. maksymalnie siedmiu kola się zabijesz. Hmm? Znaczy, możesz ten, masz przerzuty jeszcze tułą przez Lightning Plus. No dobrze, ale to masz nadal maksymalnie siedem kola. Ale to jest ten, wiesz co, to jest oddział nie, nie to, żebyś zeżarł ten. Szkoda Elidia. Nie, nie, żebyś zeżarł Chlopa kultystów, czy tam coś, tylko na przykład, nie wiem, kalgara trzeba odwalić, tak? Albo coś takiego. Nie jest tak, że masz dwa Lightning Claws, to masz dodatkowy atak? Wiesz co, tutaj nie jest napisane, nie wiedziałem że tak nie jest. Poza tym masz Weapon Lightning Claw. Nie, nie ma nigdzie napisane, na przykład, że coś takiego hmm. jak Mastercard, Weapons czy. Yy, niektóre modele, na przykład Demon Prince, model. Demon Prince, ma napisane, że ma tam jakieś Warp Talons, i to daje, masz wtedy napisane, że daje ci plus jeden dota. Tak. Ale, Ale tak to model, a nie ma w zasadzie nic. Lightning Claw, tylko że przerzucasz tu łunki. No, stary shred po prostu, no. tak? Hell Drake w dalszym ciągu bardzo fajny, zwłaszcza, że y, większość tych Demon Engines teraz mają y, zasadę Infernal, Infernal Regeneration, stare It Will Not Die, ale jest z automatu mm -hmm. i jeden włąd im co turę przywraca. Ja nie, nie jest to dużo, ale zawsze coś. Natomiast Hell Drake różni się od y, innych latałek tym, że nie ma tego minimalnego wymagania ruchu, to znaczy jak chcesz to się nie możesz ruszyć cały, tak, Czy coś takiego. Natomiast no nie ma tej zasady Supersonic ani tej zasady Hard to Hit. Więc no ale jest tak, łatwo, tak tak właśnie, że to się Jest nie? łatwo strącić. Znaczy, no, nie, nie tyle strącić, co trafić może. Yy, Predator, Windykator, Hawoki yy, zostały z grubsza takie same, więc się nie będę jakoś roztrząsał nad nimi. Yy, jeżeli chodzi o grę na punkty, punkty, no to yy, przy Hawokach się niektóre, niektóre opcje typu yy, autokanony się podrożały po prostu, więc troszeczkę mniej się je upłaca. Chaoski to jest ciężka broń, w chaosie. Tak, to są tak Degasatorzy po prostu. Super. Forge Fiend, Molar Fiend uh, też zostali tak, tak jakie były... Kred Chaosu. Tak, Kred Chaosu i i, i, ten, i Katarynka Chaosu na nogach, tak, Centaur Chaosu zostały tak jakie były. Ektoplazma Kanon jest troszeczkę resztorowująca, bo ma D3 damage'u, więc jak słabo wyrzucimy, no to jest słaba, a jak dobrze wyrzucimy, no to jest dobra, tak, no mhm. ten randomowość. I Defiler. Yy, nigdy nie grałem Defilerem, nie mam tego modelu. Yy, właściciel sklepu, nasz zaprzyjaźniony Crispin, ma ten model. Zawsze, zawsze psioczy, że nie może go wystawić, bez jest bezużyteczny. Ludzie teraz w internetach się po prostu masturbują do niego, że jest podobno nie do zabicia. I dodatkowo chyba jeszcze teraz jest tak, że jak masz pojazd i ma tam na przykład, nie wiem, cztery bronie, to może ze wszystkich czterech balić. I tak? do czterech różnych celów. Do czterech różnych celów, więc Defiler ma dosyć dużo tego, bo możesz na nim zamontować na przykład dwa lancery, battle cannon, te pazurki takie do close combatu, więc trochę tego jest. Więc może być niezłą taką support unit. To jest I... coś, co podczas gdy nie mogę się przyzwyczaić, że mogę orkami biec, strzelić yy, z pistoletów tutaj, roki tam i tam, mm -hmm. a jeszcze zaszalować zupełnie inny oddział. Tak. I, yy, Co lepsze, yy... zaszarżować oddział, którego nie widzisz. Tak, a no to zaraz powiem. No. I Lord Czaszek, który podejrzewam, że jest teraz naprawdę mocnym unitem. Jak kiedyś, kiedyś jedyna rzecz, która I go on tak ondów. naprawdę stopowała, zaraz ci powiem, mm -hmm. stopowała to było to, że był po prostu prawie trzy razy tak drogi jak Crate Knight. 888 punktów. No bo święta liczba korna i nic innego tutaj. <głos> tego kosztu nie usprawiedliwia. Natomiast ma 28 lundów. No. I dosyć mocną bramę. I dalej w, w indeksie mamy pokrótce opisane jakby pokrótce opisane te cztery główne Legiony dedykowane poszczególnym yy, bogom chaosu. Yy, niestety przy tych Legionach nie wiem, czy, yy, czy to jest kwestia tego, że tam nie jest to dopisane. Nie można brać niektórych opcji. Po prostu nie możesz sobie wziąć na przykład w Devgardach Guardach, w Myślę, że to jest po prostu jakieś tam przeoczenie mm. i że też wyjdzie jakieś yy, Jak wyjdzie kodeks. Skrycie tak tak, tak samo przy Talzen nie mogę Trzeba Mhm. Z osobnym kluczowym 1000 Sans. I jeszcze jeżeli chodzi o na przykład bohaterów. Proszę, przy Armii 1000 Sans nie możemy wziąć żonów, którzy mają słowo kluczowe 1000 Tak, mogę wziąć yy, którzy będą mieli słowo yy, kluczowe: Chaos i Cinge. Więc można z demonami sobie robić jakąś taką wspólną armię. Yy, natomiast jeżeli chodzi o bohaterów, których nie wymieniłem, typu Lucius, Ariman i yy, Tyfus. Są mniej więcej, jeżeli chodzi o staty, umiejętności tak sami, jak ich takie generikowe ekwiwalenty, czyli Lucius ma z grubsza to samo co zwykły Chaos Lord, Tyfus ma to samo co, co ten ze startera Lord Nurglowy, Ariman ma to samo co Exalted Sorcerer na dysku, którego mogliśmy już w siódmej edycji dostać w tym takim trójpaku, że tam było trzech. Natomiast jakby bonus jest taki, że oni mają taki unikalny dosyć wargear i, i troszeczkę więcej specjalnych zasad, więc jeżeli akurat no, nie mamy jakichś konkretnych tam zamiarów co do HQ, bardzo się wpłaca tych bohaterów wziąć do swojej armii, bo mają po prostu lepsze zasady, troszeczkę więcej nam dają za, za, za podobną cenę. Jeżeli chodzi o demony, to nie chcę się wypowiadać, bo nie grałem nigdy demonami, Wiem tylko tyle, że każdy jakby Bóg ma, ma swoje odrębne zasady. Na przykład demony Korna zawsze dostają plus 1 do ataku, obojętnie czy szarżują, czy są szarżowane. demonetki zawsze atakują pierwsze, tak jakby miały najwyższy punkt inicjatywy, obojętnie czy je zaszarżujesz, czy nie. A demony Zincha, demony Zincha mają plus 1 do invula, jeśli się nie myla, a demony Nurgla wszyscy mają ten nowy film No Pain, czyli Disgusting, really Resilient. Marki Chaosu w tym momencie nie robią nic. Są tylko keywordami, ale ikony chaosu nam dają różne bonusy od plus 1 do liderki, poprzez, yy, poprzez na przykład generowanie randomowych mortal wounds ikona Zyncza To na przykład robi, że w jakimś tam promieniu, jak rzucamy sobie kostką co, co, co fazę ruchu, to nam generuje na przeciwniku jakiś mortal wound na rzucie tam plus, nie pamiętam ile, plus 4 czy plus 5. I tyle. Myślę, że niektóre jednostki się naprawdę fani poprawiły, niektóre są no, do śmieci Ale w każdej edycji każde... niektóre no, jednostki są lepsze. Niektóre. Zawsze jest jakaś meta. No. Złe. Zawsze muszą jak nie wiem, chcą popchnąć sprzedaż jakieś jednostki, to ją podkoksują, tak? Jak, mm. jak chcą jak stwierdzili, że dobra, tego się już sprzedało dostatecznie dużo. A czasem mam wrażenie, że nie mają pomysłu, bo na przykład jakiś Force Organization Chart jest tak na naćgane na, na jest na przykład w w Chaosie jest dużo elit. Zawsze było dużo elit. Mm. Jest to tak nadźgane, że oni nie mają trochę pomysłu na przykład co zrobić z pozostałymi. Ale jest jakiś detachment, który ci podwala same elity chyba. Tak, tak. No, znaczy, nie, nie, chodzi o to, nie chodzi o to, że... Nie że daje wiesz, ci command pointów, ale można Nie, nie chodzi mi Michał o to, że na przykład, że chciałbym sobie wziąć terminatorów, pozestów, to, to, to, to i to. Chodzi o to, że tak, terminatorzy są od tego. Poześci są teoretycznie od tego, ale mamy też raptorów. No, raptorzy to są z grubsza to samo co poześci, i to też są z grubsza to samo co poześci, i tak. Co my mamy zrobić, żeby ta jednostka była troszeczkę inna od tej, nie? To przyjrzyjmy sobie teraz yy, książkę Xenos 2, w której są yy, Orki, Tau, znaczy przepraszam, Tau, i Ginster The Cults. Oczywiście skupimy się tylko i wyłącznie na orkach, ponieważ ja gram orkami i na tym się skupimy i to jest najważniejsza armia w całym uniwersum. Dużo zmian jest ogólnie jeśli chodzi o orki, nie będę się tutaj wyszczególniał wszystkiego tak jak zrobił Tobinsu, ponieważ nie przejrzewam wszystkiego dokładnie i nie jestem takim super ogarniaczem, jeśli chodzi o zasady. Natomiast bardzo wiele zasad się zmieniło na plus. Przede wszystkim mobrul orkowy, który działa znowu tak, jak działał w pewnym momencie fearless, że jeżeli oddział miał więcej niż... Znaczy od, od, od, inaczej, liderka twojego oddziału wynosi ilość modeli w oddziale. Mhm. Czyli jeżeli masz 30 modeli w oddziale, to twoja liderka jest 30. Czyli przy tych nowych zasadach, gdzie jeżeli na przykład poponiosłeś 10 lutków strat, mhm. to rzucasz kostką na to, czy, czy, czy ilu ci ucieknie, to dopiero powiedzmy tam przy chyba 9, nie no dobrze, nawet dobrze powiedziałem, przy 10 strat, jeśli 10 stracisz w jednej turze i wyrzucisz szóstkę na tej kostce, to wtedy będziesz miał więcej niż ileś tam yy, yy, yy, przekroczy to. Czyli ileś... przez jakiś czas mogą być po prostu fearless. Tak, po prostu są te fearless, że po prostu nie robisz testu, bo matematycznie nie przeglądasz. To yy, Green Tide przez chwilę coś takiego miał, nie ta informacja? Green Tide miał po prostu fearless. I dopóki nie. Nie umarł Warboss. Dopóki chyba ostatni z nich nie umarł, miał files. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak to by nie chce przekręcać, bo ja mam ja zaczęły przekręcanie starych zasad, bo cały czas grałem i tak z, wiesz, z Bukiem w ręku. Ale było coś takiego, właśnie, że ilość też szła, y, była Twoją liderką, tak? Tylko że tam było to inaczej zrobione. Właśnie, że dopóki nie masz mniej niż 10, to masz więcej masz niż 10 doli, to i jesteś fitless. A jak masz chyba tak, jak miałeś 10 lub mniej, to wtedy rzucałeś na liderkę. Dodatkowo te wszystkie bombelki y, Aha, no i jeszcze oczywiście zasada iru go. Czyli to jest zasada znana z poprzednich edycji. W tej, w tej edycji, ona, w poprzednich edycjach było tak, że można było, Orki mogły przerzucić jedną kostkę szarży. Niezależnie czy Ci się udało tą szarżę zrobić czy nie. Czyli na przykład było tak, że masz do doszarżowania do, do 3 cale, rzuciłeś 8 ale przy 10 miałeś hammer of wrath każdego modelu, więc ryzykowałeś sobie, że dorzucę i może mi się uda wyrzucić sobie 10 lub więcej. Mm -hmm. Tutaj mamy y tak, że możemy przerzucić dwie kostki. Ale tylko i wyłącznie, jeśli sfajlowaliśmy szarze. Czyli jeśli miałeś dystans 9, rzuciłeś 8 to wtedy możesz sobie przerzucić. Fagier jest niewzruszony, to, to możesz sobie przerzucić, ale jeśli bym potrzebował 6 czy wyrzuciłem 8, to nie mogę sobie dorzucić, żeby mieć więcej, mm. powodu, żeby te kole ty z tyłu mogli dalej dojść. No i oczywiście. Ma, moce psychiczne, psioniczne, jak nie psychiczne, psjoniczne się zmieniły. Są tylko trzy. Jest Edbanger, Warpath i The Jump. W każdym, w każdym się teraz to Tak, powiem. zmienili to, u, uprościli to strasznie. Orkowie mają, orkowie mają tylko trzy? Tylko trzy, no i smite. No, I smite. No, no smite a ma każdy. Bo, bo, bo każdy ma Smite, tak? Edbanger tam daje po prostu tam siłę... Chyba coś tam, czekaj... Eee... No dwa, nie będę się rozpisał, jeszcze rozgadywam temat zasad, ale... Są trzy czary. I ogólnie bardzo dużo jest bombelków, które, które fajnie oddziałują na orki naprawdę można orki masakrycznie zboostować. Przykładem takiego boosta, który tutaj już dwa razy dzisiaj wspominałem chłopakom przy, w, w kontekście gry, jest wzięcie gazgula, które daje oddziałom w, w jego okolicy w 6 calach, znaczy, no tak, plus 1 do ataku. Jeśli boysów jest więcej niż 20, jeśli dobrze pamiętam, mają plus 1 do ataku. Em, Wirdboje możesz dodać plus jeden atak, jeśli wyczarujesz na nich Warpath i coś tam jeszcze. I... Yy, big Chopy A, Nie, Chopy daję, przepraszam, to, no to nie jak u chłopaków jest więcej, to gry mają więcej atak jak jest ich 20. Boys, jeśli używają Chop w walce wręcz, to mają jeden atak dodatkowo. Tak Więc... jak jest część tak, tak, tak, Więc suma summarum możesz zrobić sobie oddział 30 boysów, szarżujących jakiś duży unit, wypłacający 210 ataków. Po prostu w poprzedniej edycji było 120 na przykład. Nie? Mhm. Bo miałeś 4 ataki, no ale miałeś tam różne dziwne rzeczy, nie było takich boostów po prostu. Znaczy ewentualnie jakbyś wziął e, jakiś tam noba z, z łabanerem, to mógłbyś zadać się jeden atak chyba, jeśli dobrze pamiętam, ale nie wiem, czy tylko od nobą się nie liczyło. W każdym razie bardzo dużo fajnych boostów, no i tak jak widzieliście, no zobaczycie sobie na Battle poczyt, które wypuścimy pomimo wielu błędów, które popełniliśmy. E, na przykład mam cztery jednostki, mam world Boya, Warbossa, Paint Boya i... Big Maca, którzy idą po prostu za dwoma oddziałami i sieją swoje bomberki, tak? Dają im A to, a to 4 plus, znaczy 5 plus Involve Save, a, a to 6 plus Final pena i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest sporo fajnych zmian. Co tak jeszcze patrzę? No, Big Mac oczywiście, tak jak w, w, w każdym indeksie, jest rozpisany na Big Maca, Big Maca w Mega Armorce, Big Maca na Warbike'u, Gaz Fraka ma 11 PowerPointy ma jedną fajną zasadę: The Bosses Watching, która była też i, i chyba troszeczkę jednym z stopniu obecna w poprzedniej edycji. Teraz wygląda na tak, że każdy oddział, który y, failuje, czy któremu nie uda się rzucić na moral test w 6 celach ogazgula, e, po prostu on może przywołać ich do porządku, e, no ale od, od, od, od, ta jednostka otrzymuje 3 jak... jest, A badań kosztuje 13? No wiesz, no 5 sali ruchu, 2 plus WSO, 5 plus BSA, 6 siła, TFN 6. Woods 8, 5 ataków, Iderka 8, 2 plus Seiwa i 4 plus Invula. Także no ogólnie. Balist jest film Od... Co? Balist jest film do... No bo to jest ork po prostu, tak? Co jest fajne, że Paintboye są elitami. Jakoś dziwne to jest. Mek też jest elitą. Wiesz co? W, nie wiem, czy to nie jest znowu zapożyczone z 30. -tki. W 30 jest tak, że jak kopujesz aptekarza to nie dokupujesz go jako upgrade do działu albo coś takiego, albo mm. jako, nie wiem, jakiś tam skład weteranów. Jest tak, że bierzesz sobie jeden slot Elite i kupujesz od jednego do trzech aptekarzy mm -hmm. i potem musisz ich dokleić do poszczególnych oddziałów. Oczywiście... Czyli y nie możesz po prostu kupić trzech, musisz być trzech. Jeśli nie, masz... możesz jednego, dwóch no. albo trzech kupić, oni się zajmują jeden slot wtedy. Możesz mm. ich sobie wyupgrade'ować wtedy, że na przykład mają artyfesor, albo sword albo coś takiego. I na przykład y, tego doklejam do tego oddziału, tego doklejam mhm. do tego oddziału, tego doklejam do tego oddziału. Nie można tak tylko doklejać do Terminatorów, bo wtedy się trzeba kupić takiego jakby HQ, który mhm. się nazywa Primus Medicaid, czyli tam mhm. szef wszystkich aptekarzy i on jest do termosów i do jakichś takich specjalnych wiesz, super no dowalonych unitów, nie? Żebyś no. setewsta mógł zrobić. No właśnie zauważyłem, że boisi jednak tak mają tę zasadę. która się nazywa green Tide, tym razem, że jeżeli jest ich więcej niż 20, mają plus jeden atak, czyli tak naprawdę 8 ataków może mieć każdy mm. boi. Po prostu to jest absurdalne. A mają zasadę surprising dangerous im large numbers, czyli zaskakująco niebezpieczni w dużych ilościach. <laughs> I jak ich jest, ich jest więcej niż 20, to mają plus jeden do ataku. Znaczy do tu hitów, przepraszam. Jest takie, jest takie fajne opowiadanie w, w, w którejś herezyjnej książek, jak jeszcze Horus był lojalny i tam jego y, Luna Wolfsi, mhm. wtedy jeszcze nazwani, atakują jakąś tam planetę Orków. I jest jakiś tam kapitan mhm. jakiegoś as Assault Marinesów czy coś takiego No i, i właśnie o, o, zaczynają ich obtaczać greciny, No i oni zlewają tych gracinów, bo to, wiesz, low, low priority threat Natomiast te graciny na niego zaczynają włazić i mu na przykład, od, wiesz, z pachatkami mu odkręcają, <laughs> rozkręcają mu zbroję po prostu. No i gościu... Nie może się otrzepać, bo jest ich tyle, jak wiecie, jak gremliny, no. tak, czy coś takiego, więc nie opodal siebie, gdzieś tak, nie wiem, 2-3 metry z siebie rzuca granat, po prostu ten granat wybucha, on oczywiście, bo jest power może tą eksplozję przeżywa, tam trochę osmolony, ale ci Greczyni się zamieniają w czerwoną pastę po prostu. Nie. No, yy, dodatkowo yy, jedną rzeczą, którą zauważyłem, to jest to, że np. Greciny nie, nie mają w oddziale Randherda. Randherd jest jako elita. Kiedyś było tak, że kupujesz Gresinów Grecinów i musisz to mieć. To tam... był sierżant, tak? Tak, i był sierżant, czyli jedenasty model w oddziale. Teraz jest tak, że na przykład teraz w grze wystawimy 10 Grecinów i koniec. Dlatego oni mieli liderkę 4, a Ranther ma liderkę 7. Także duża zmiana. Wystarczy, że Greciny zginą u nich kilka, jeden model, rzucisz 5 i do widzenia. Na kolejne Greciny giną. Opyla się dokupić jednak tego Landharda, żeby bomberki tak. nie Ale tworzy. też y, na przykład, no i potrzebujesz wypełnić czymś dwa punkty i postawić coś na obiektywie, kupujesz hmm. grać inne. No. Mam, pyta mam pytanie, bo na przykład y, czego nie było w chaosie w siódmej hmm. edycji, że pamiętam, że u orków y, różni bohaterowie byli jako upgrade y, na przykład do commandosów, czy tam do teraz tam. Do jakichś nie ma, są po prostu HQ. Jako HQ, tak. tak. Bo, właśnie bo na przykład takim to... upgradem był z y, Mikrot. Ten Commandos taki z o, panie, tak, tak, Zawsze tak. mi się ten model podobał. Znik, to no, był no, jeden wizę. z takich modeli, który był po prostu jako upgrade komandosów. Yy, yy, z gaz, yy, jak on się momenty, Gdzieś tutaj mi się przewinął, Zackstra był jako upgrade z Boysów i tak dalej. Nie mógł być wzięty jako HQ, ale jako upgrade właśnie tam tych modeli. Taki bardziej dokoksowany sierżant. Tak, tak, tak, tak, tak. Imienne po prostu, nie. No i mam oczywiście Bernaboysów, basterów, którzy działają bardzo podobnie jak w poprzedniej edycji. Nopsi to samo, mega nopsi na razie nie widzę żadnych różnic, oczywiście traki mają te swoje zmienne statystyki. W przypadku traków różnica jest o tyle, że mają mniejsza im się ilość ruchu, siły i ataków. Nie wiem jak jest w innych... To no, samo. samo tak. No dobra, więc tutaj jest podobnie. Fajna zmiana jest przy, Daka Jeta, przy, przy, Daka Jeta, przy, przy, przy defkoptach, a mianowicie defkopty mają coś takiego jak spinning blades. I to Spinin Blades to jeśli się dobrze pamiętam, bo zasada w pierwszej apokalipsie, że jeżeli mieć więcej niż 12 defków w jednym oddziale, to one mogły po prostu wkręcić takie ruch, że się pochylały i śmigłami po prostu zaczynały ciąć cały oddział. Mm. Czyli jak przylatywały, mówiłeś, że wykorzystujesz tą umiejętność, one cięły mm. ten po prostu oddział tam z zwiększoną siłą, czy coś tam coś tam. Teraz to jest po prostu taki Wiesz broń... co, w demonach te płaszczki z Incha miały tak, że można było przelecieć przez ten i one zadawały tam jakieś łądy w poprzedniej edycji. No, a tutaj jest, tutaj jest jako normalna broń, z tym że. <śmiech> jest tak, że za każdy atak masz D3 hitów. Także to jest troszeczkę, to troszeczkę inaczej. Mimo, że jest... Taki pseudo hammer of rough, Bo nie rozumiem, powiedzieć. dlaczego to jest zrobione na przykład tak, że damage ma 1, ale make D3 hit rolls for each attack made with this weapon instead of one. Także dziwne. No, więcej hitów, czyli technicznie rzecz biorąc więcej damage'u, tak? bo jak zrobisz trzy hity o demadżu 1, no to masz trzy jakby demedze rozwiązujesz. I trzy modele mogę zniszczyć. Zamiast tego. modela z trzema albo... no ranami. No na przykład. A okej, okay, dobra, no to teraz rozumiem, bo jakoś nie, nie, nie zajeżdżąłem tego. No i oczywiście mają big bomby i tak dalej. daka Jety, big, Bernard Bomery mają minimalne zmiany. E, z... zmiany oczywiście pojawił się w kodeksie One Bomb Blasta Jet, te, czyli tak jak obiecali wszystkie modele, które są dostępne w tym momencie są do kupienia. Bo pamiętajmy, że Wasbum Blaster, to jest po prostu kolejny wariant Dakarze, który można kupić. I to jest Dakarze do z dodatkową paczką, tak? Eee. Co No, Znaczy na... to jest ten sam box, tylko że go inaczej budujesz, tak? To jest, no, masz no, po prostu chyba jedną wypalskę. więcej, żeby tam nie jakieś... to, to jak ten nowy Interceptor co <stany mayoritarium> u Space Marineów, co go, wiesz, ten taki do walki powietrze-powietrze. Chyba tak. Z taką obudowaną kokpitem, że. Że po prostu zbudowało się, tak. kupowało się, kupowało się ten, o Jezus, Storm Talon, to mm -hmm. się nazywa, i go można zbudować albo tak, albo tak. I, yy, dalej, Battle Dragon, Wagon. Storm Interceptor. O. Battle Wagon zmienia się yy, o tyle, że na przykład Battle Wagon, na battle wagon jak na większość takich dużych fortec, nie, wpływają, yy, nie wpływa to, że się ruszył i możesz szlać z broni ciężkich. Wcześniej było tak, że niestety jednostki, które się ruszyły. Ja na przykład wrzucałeś tam yy, flażniców, którzy strzelają z broni heavy czyli broni ciężkiej i on jak się tylko battle wagon ruszył to ona niestety miał te modyfikatory musiał na szutkach strzelać, więc battle wagon duża różnica. No, u flashwitów niestety nie, bo mogą mieć BS-4. Mogłeś tam no, podbić ten... się yy, mhm. tego BS-a podbić. Yy, teraz jest coś takiego, że właśnie Battle Wagon nie ma... Nie wpływa na niego, yy, jeśli oczywiście nic nie pokręciłem, nie wpływa na niego to, że się ruszył i może strzelać normalnie z broni ciężkiej, więc też na jednostki w Battle Wagonie nie ma to wpływu. Czyli flashwici siedzący w Battle Wagonie, na przykład 20 flashwitów, może wygarnąć ze swoich działek a mogą być te, na te działka dosyć, wiesz, potężne w przeciwnika i, i na normalnym bs co więcej Co więcej, oczywiście, jest. To, to, to, co tu było ciekawego, że tak powiem? No, open top, tak, czyli mogą na przykład. Bernasi mogą z niego strzelać. Mm -hmm. Mogą podjechać i na jeden cel mogą mogą, wiesz siadź tymi swoimi palnikami. Morkanot i Gorkanot raczej bez zmian, nie zauważyłem tutaj, nie rzuciłem się w oczy powiedzmy tak nic, nic, nic niesamowitego. No tak, Tlażbici mają BS4, czyli taki dosyć gwardiowy BS? Tak, raczej tak. mają BS4. Bez, nie. I znaczy tu, na 4+, bo teraz się pozmieniało. Tak, tak, tak, na 4+. +y. I fajną mają zasadę, Gun Crazy Show się na to nazywa. Mm. Czyli, na przykład, jak już zakończysz fazę strzelania flashlightami, rzucasz kostkę. Na szóstce mogą jeszcze raz wykonać jedną fazę strzelania. Całą? Na znaczy, wszystkie strzelają? Wszyscy. Jeszcze raz. Czyli mogą strzelić dwa razy, tak? tak. Podejrzewam, że będzie trzeba rzucać, bo mają Heavy 3, więc normalnie strzelasz i wyga. 24 cale. Heavy 3, siła 5, minus 2, jeden damage. Także nie tak źle. No, i oczywiście Stąpa. Stąpa jest największą zmianą, czy z, z, z, tak znam, ale patrząc na inne modele, w, w, w, w indeksie. W, w nawet nie w tym, we wszystkich hmm. indeksach, ma coś takiego, że przede wszystkim wszystkie modele. W poprzednich edycjach bo także ona powoduje, że modele w tam iluś są fearless. Tutaj mogą przerzucić moral test. No jeżeli weźmiesz pod uwagę, że dosyć długo jednostki mają morale 30+, czy znaczy 20+, plus powiedzmy 30-20, mm. to jest to całkiem nieźle. Tak? Mm. Dodatkowo ma tą broń swoją swoim psychodeca blasta, specjalne tam działko, które może strzelać wielokrotnie podczas jednej tury. i Oczywiście może się też zaciąć, ale najważniejsze jest to, że ma 40 łundów. Do tego wrzucasz do niej Big Maca jednego czy dwóch, którzy mogą ją naprawiać. No niestety można tylko dany pojazd naprawić raz na turę, ale, ale już 140 błądów to nie jest, nie jest takie mucha. tak, No i 49 power leveli, tak? także trochę, trochę sporo jak na pojazd. Także jest sporo zmian, moim zdaniem orki mogą być w tej edycji dosyć potężną armią, dosyć niebezpieczną armią, ponieważ dobrze grając orkami można, można je zbudować ciągnąć za sobą te bąbelki, w, w, wszystkich power upów i tak dalej i może to wyglądać całkiem nieźle um, więc nie wiem, no, mo, moim zdaniem oczywiście zobaczymy jak się ogra, ale na razie, na razie te zmiany, które są u są całkiem ciekawe także tak No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle na odcinek ósmy z okazji ósmej edycji Warhammera 40 000. Zapraszamy Was oczywiście na nasz kanał. Jakieś ostatnie słowa, moi drodzy? szwagier? Wybaczcie nam błędy w Battle Reporcie, prosimy. <śmiech> to był nas pierwszy Battle Report na 8 edycję, na pewno było masa błędów, ale na pewno nie tyle błędów co Mini Wargaming i, i, i, i, i serowe zagrania co były na Mini Wargamingu. Ci, co wiedzą, oglądali Battleport z Quirkiem, jak grał w jaki sposób, to wiecie o co mi chodzi. Eee, Winsu? A Na razie już ma, nie miałem okazji zagrać, bo dzisiaj chłopaki mieli trochę więcej wolnego. Ja mam akurat taki okres w pracy, że te ostatnie dwa tygodnie to jest po prostu przeprawa przez Mękę, ale już niedługo urlop, więc mam nadzieję, że się z Zygiem albo ze Szwagrem uda zgadać na jakąś gierkę. Może do ligi przystąpisz? Na jakiś, wiesz co, nie, bo y, jakby mam zew drugiego hobby, no. niedługo nagrywki się zbliżają do drugiej płyty, więc jakby będę musiał przynajmniej malowanie odstawić, ale myślę, że jakiś tam jakiś wieczór czy tam popołudnie na jakąś gierkę spokojnie będę w stanie wy, wykrzesać. To żona na pewno się cieszy, że napierdalasz na grubej strunie na basie teraz całymi wieczorami. <laughs> Bardzo to lubiłem w Akademiku. Nawet jak film ze mną oglądał. Nie, akurat jeden wiesz, większe, większe <mul här> <understanding> mieszkanie, więc mogę się, wiesz, mogę się zbunkrować mogę się i podpiąć sobie. Mam taki mały piecek ćwiczeń, więc mogę podpiąć słuchawki po prostu i... Słychać tylko brzdękanie, więc nie jest źle. Nie jest źle, Natomiast nie, mam nie. nadzieję, że mi się uda wkrótce wygospodarować czy w Stagrafie, czy, czy tutaj zykiego na, na chacie jakiś czas na grę. Może zagramy jakąś taką, nie wiem, dużą grę, że nie wiem, szwagier weźmie wszystko, co ma łącznie z Gilmanem. Na początek to lepiej, nie? Eee, I na przykład my z Zikiem zrobimy sobie jakiś Alliance House Org, bo nie widzę, nie widzę innej tutaj jakby konfiguracji, żeby to było w stanie zagrać. Zawsze eee, można i... zagrać na trzy strony. Chyba że No, multiplayer battle. No. No. Tak, tylko wiesz, to zazwyczaj, się, to zazwyczaj zamienia się w coś takiego... Ja postoję, Zas a wy się bijcie. Nie, nie, nie. Albo tak, albo kończy się to w taki sposób, że dobra, to przez chwilę się nie strzelamy, zajedziemy jego, a potem się napierdzielamy we dwóch. więc stali się <śledzimy śledzimy> obiektywy. <odectwie. śledzimy> <śledzimy> więc a, na pewno mam nadzieję, że, że, że, że do, końca, do końca czerwca mi się chociaż, albo przynajmniej po pierwszej połowie lipca uda zagrać gierkę, żeby... Żeby zobaczyć, jak tam chaos działa i które jednostki się sprawdzają, które się totalnie nie sprawdzają. Którymi się gra zupełnie inaczej, bo co innego jest papier, a co innego jest później na stole. Dokładnie, bo o połowie rzeczy się zapomni. Na przykład. No dobrze, dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia tak. mój Zigi. Vincent. I Szwagier.